obiektywny podcast sportowy. Ściągnąłem sobie aplikację do hiszpańskiego i co, nie chcę mi się uczyć tego języka, ale codziennie w nocy mnie o pierwszej w nocy alarm budzi. I po jest, hiszpańsku? Nie, alarm mnie w telefonie budzi i jest jedno. Nie mogę na niego patrzeć. <głos> Co? Nie słońca razi. Wygląda, jak się nazywał? Howard Stern, ten taki <grym> a, amerykański radiowiec? <grym grym> no, Dziękuję. Postać, postać legendarna. Tak. Aha, ja wyłączyłem tak. telewizor w ten sposób, że go nie wyłączyłem. Wyłącz telewizor. Tym? Tak. Red... Coś innego ci wyłączyłem. To, to trzeba wytłumaczyć słuchaczom, że redaktor Zawada siedzi, godzina jest prawie pierwsza po południu, tak? A to jest, to jest dobra godzina. godzina. Piękne, uprawniona. Piękne, niedzielne, wczesne przed, przedpołudnie redaktor Zawada w, ciem, w ciemnych okularach siedzi. No, bo nie słońce przez okno radzi Słońce! Okno w sumie światło. Takie odnaczy. w puszce nie ma redaktora Gawła ktoś musi robić tutaj za ten ja tylko skończę więc ściągnąłem sobie taką tą aplikację i mnie codziennie nie wiem czy się to diabelstwo da ustawić na inną godzinę, na pewno bo mnie codziennie o pierwszej w nocy budzi taki alarm i jest nowe słówko i ja sobie to słówko <śmiech> wtedy przyswajam bo jestem tak przerażony tym, że jestem obudzony w środku nocy wiem jak jest basen na przykład po jak? hiszpańsku znaczy, chyba jakoś piscina albo coś takiego no, tak jest. Tak? tak. Ja no, też się po się włosku na... też tak. Ja się tak. nauczyłem paru hiszpańskich słówek, gdyż ponieważ te pięć dni, które teraz spędziłem na, na wywczasach, była z nami. Ale nie w Hiszpanii. Nie, ale była z nami Kubanka. A jak się nazywał jest, ten hotel, jest... bo to było bardzo ciekawe. w Europa. A tuż obok domczasowy Leśnik Drzewiarz. Leśnik Drzewiarz, no właśnie. <śmiech> jest też domczasowy Lwigrud. Jaki? Jak? Lwigrud. Taka a jak Lwigrud? Kubanka chciałaby przyjechać do Leśnika Drzewiarza, to jak. To się nie da. <śmiech> Ja na przykład wiem, że paisaje po hiszpańsku to są pejzaże. O. Tyle się nauczyłem. To jeszcze tego słówka nie miałem w mojej aplikacji. A co no, 200 dni będziesz miał. A propos języków obcych, to może od razu. Bo... Znaczy może na początek serdecznie witamy drogich słuchaczy w 183. odcinku subiektywnego podcastu sportowego. Tym razem w okrojonym. Tak, nagrywanym bez redaktora e Ernesta Emeryta. Co, wpływało, Gawła, niestety, co, na, co spowodowało, że opóźnienia. mało brakowało i nie byłoby tego podcastu. Ponieważ musieliśmy nauczyć się szybko obsługi Eddie tak, Rolla. redaktor Kondraciuk ściągnął instrukcję po hiszpańsku. W tak. związku z tym, żeby było, żeby było łatwiej. Ponieważ mu się śniło. I się udało. Natomiast ja ostatnio przypadkiem wszedłem, znaczy przypadkiem wszedłem na stronę internetową pewną, nie pamiętam taką Nie, nie, przypadkiem nie chciałem szukami informacji. W każdym razie st strona przywitała mnie, bończ zapowiedzią, że jest, no jest w też, Tak, Że jest też wersja w języku polskim tejże strony, więc nieopatrznie kliknąłem. I strona przywitała mnie takim oto zdaniem. Czy to pierścień dzwon dla ciebie? Pierścień dzwon? Czy to pierścień dzwon dla ciebie? Brzmi jak z, z, z płyty armii legenda. Nie, to jest przetłumaczone Dazit Drink the Bell for you przez jakiegoś tam <laughs> translatora. O! Oh. Hmm? Znaczy przez chwilę myślałem, że to może jest ten kasus taki, jak to na przykład informatycy robią strony i, i na przykład robią sobie jakieś robocze historie i wypisują różne głupoty, a potem to wieszają, bo zapomnieli nie, nie. to. Tutaj, tutaj to ktoś nie. uznał, że zrobi stronę w języku polskim i tak zapowiedział, że ma taką stronę, a następnie wrzucił nawet nie w Google translatora, tylko w coś coś nazwało Microsoft Translator. To już nie ma nic <śmiech> I to było straszne. W każdym razie artykuł później tam było różnie, dziwnie, mało śmiesznie, ale kończył się także wielce tajemniczym pytaniem nie jest to? <laughs> Bardzo ładnie. Nie. Nawet, że Sarmaci, że sarmaci nie, nie, nie, nie kończyli zdań w ten sposób. Tłumaczenie bajioda nie. nie jest no, Niestety pokazałem to dwóm kolegom, że do tej pory każde zdanie, które mówią po polsku, kończą pytaniem nie jest to. Chciałem powiedzieć. Zent co prawda nie ma z nami redaktora Gawu, ale kazał mi przekazać, jak ci od niego rano że Nie sprzęt. ogląda, Sodzi. Kazał mi przekazać, że się nie zgadza z redaktorem Zawadą. Zapytałem go, ale w czym konkretnie powiedział we wszystkim. Ale to już wiemy od jakichś 40 podcastów. Ale od 40 lat. A ja chciałem przekazać, że dzisiaj właśnie wyjątkowo chciałem się zgodzić z redaktorem Gawłem. O. Także nie wiem, co on na to, bo ciężko no, będzie on to, to tłumaczyć dlatego, że, ja Odbierę na przykład, dzwon, chyba. boleśnie, boleśnie na przykład odczułem zderzenie prawdziwego sportu ze sportem udawanym, yy, dzięki temu, że. boleśnie? Boleśnie, dlatego że w piątek, czyli 14 lutego, dwa dni temu, wyruszyła w nową podróż polska ekstraklasa i zderzyła się, zderzyła się ona boleśnie z, z moimi oczekiwaniami dotyczącymi sportu profesjonalnego w postaci Igrzysk Olimpijskich, piłki ręcznej w Lidze Mistrzów i paru innych rzeczy. I rzeczywiście muszę powiedzieć, że... Poczułem, że to, czym zajmujemy się na przykład na co dzień, oglądając tak zwaną ekstraklasę, to Ja się to nie zajmuję jest... tym. Czyli ja zgodę, się zajmuję tym. To, to, to, to właśnie redaktor na... Zawada zgadza się z redaktorem Gawłem teraz, więc tak. upamiętnijmy że... tę chwilę. To, że, Uważam, że, że... że to wymaga jakiegoś. <laughs> Tadałam wamfary. Nie, no ale rzeczywiście poczułem, że zajmuję się jakąś taką na co dzień watą, która wypełnia przestrzenie między wydarzeniami istotnymi. Tyle na temat zgadzam się. Ja nawet jadąc tutaj teraz na podcast w radiu, przez chwilę tylko słyszałem dyskusję o tym, że polscy sportowcy częściej odnoszą sukcesy zimą. I nie tylko ci zimowi, tylko na przykład tak Janowi, czy jak doszedł do finału, to w Paryżu, czy gdzieś tam w listopadzie. tak Ręczni na wszystkie mistrzostwa ręczne są w zimie. I tak bo dalej. Można, tak bo dalej. w lecie dzisiaj nie gra. W to jest jakaś wysoka naciągana nie, nie, znaczy Ale jest na, ko tyle... na koniec koncepcja była taka, że w zimie nie grają piłkarze, więc ich porażki nie przesłaniają ogólnego widoku. No, I ekstraklasa nie gra. Czy ja, ja, znaczy ja generalnie. Szu... Znaczy mnie trochę tak uwiera takie odnoszenie się za każdym razem do piłki nożnej, wtedy kiedy ktokolwiek spoza piłki nożnej odnosi jakikolwiek sukces. Bo to jest jak w ogóle jakieś takie, nie wiem, leczenie kompleksów w stosunku do piłki jest... nożnej, która dostaje za dużo pieniędzy, jest zbyt popularna i generalnie jest do bani. No bo generalnie jest do bani. Znaczy Polska jest do bani, ale piłka nożna tak. ogólnie jest najpopularniejszym nie, bo... sportem na świecie i tego nie, nie bo Ja wczoraj po tym jak obejrzałem to jak Kamil Stoch zdobywał złoto na igrzyskach, przełączyłem się na mecz Barcelony ligowy. I świetnie się bawiłem nadal. Nadal, nadal, był, nadal oglądałem sport na najwyższym światowym poziomie w wykonaniu doskonałych sportowców. Natomiast nigdy do głowy by mi nie przyszło w tamtym momencie, żeby przełączyć się na przykład na mecz Pogoni Szczecin z Lechią Gdańsk. Już. I tutaj się z redaktorem Gawłem zgadzam. Natomiast w momencie, kiedy rzeczywiście... E Absolutnie nic się nie dzieje, bo czasami tak jest, że gra tylko ekstraklasa i niewiele więcej, no to jakoś tam sobie trzeba tą przestrzeń sportową wypełnić. Książkę byś poczytał. No to książki o. czytam, sport uprawiam sam, ale czasami na mecz też się wybiorę, żeby patrzeć na tych tak zwanych sportowców. No. Tak zwany. No, w wielu, wypadkach, w wielu wypadkach mam wrażenie, że i polscy dziennikarze, którzy cierpią na taką chorobę, wielu z nich y, ostatnio zauważyłem, tacy, którzy piszą na co dzień tylko o piłce nożnej, y, pojawiają się igrzyska olimpijskie i polscy dziennikarze zajmujący się piłką nożną dostają takiej choroby pod tytułem: To wszystko jest nieistotne, istotna jest tylko piłka nożna i praca piekarza. Nie, tak nie jest. Jest tak, że każdej dyscyplinie sportu osiągnięcie odpowiedniego poziomu kosztuje tyle samo wysiłku. Problem polega na tym, że na przykład Zbigniew brudka w swojej dyscyplinie sportu jest Robertem Lewandowskim w swojej dyscyplinie sportu. Tylko, że poza tym... Gdyby w piłkę grało się pojedynczo, to mielibyśmy na przykład jakiś złoty medal. Mielibyśmy czterech świetnych sportowców. Tak. Mamy świetnych sportowców w różnych dyscyplinach sportu, nie są to piłkarze. Piłkarzy dobrych mamy czterech, w tym jeden jest bramkarzem. Prawdopodobnie. I, i, to, i, I to koniec, tak? I, I nie rozumiem deprecjonowania wysiłku sportowców, którzy uprawiają inne dyscypliny sportu. Prze, patrząc przez pryzmat jednej no, chyba, najważniejszej zjawisko, dyscypliny Zjawisko sportu. chyba jest inne nawet, Czy znaczy jest takie, że za każdym razem kiedy odnosimy sukces w jakiejś innej dyscyplinie sportowej, to zaraz pojawia się taki wielki lament i narzekanie, że dlaczego tyle pieniędzy idzie na stadiony piłkarskie, jeżeli z tego nic nie ma, inwestujmy w takim razie w inne dyscypliny, które no i to nam dają te, To sukces. teraz mógłbym powiedzieć, że redaktor gaweł. No tak, no, ale to jest też typowe, już wielu dziennikarzy słyszałem teraz, którzy w ten sposób się wypowiadają. Dali, co jest absurdalne, no bo nie zmieni się tego, że piłka nożna jest najbardziej popularną dyscypliną sportu, dopóki, po do, do, dopóki ludzie chodzą na trybuny po to, żeby oglądać na przykład kopaninę w meczu Legii z Koroną. Znaczy ci ludzie znaczy, wiadomo, ja nie że oni pewien, by... nie, nie o, tak. ilu z nich tylko przychodzi oglądać tę kopaninę. To, po pierwsze. to, jest, no nie to ważne, jest drugi no, ale, problem. Po no, drugie, ale po drugie, jakbyś każdego z nich zapytał, czy woleliby, żeby oglądać widowisko sportowe na y, poziomie starcia y, czołowych klubów premiera, premiera Dywizjon, a czy to, co mają, dostają po prostu ten produkt który dostają jako Polska Liga, to ci każdy powie, że wolałby, żeby ten poziom sportowy był dużo wyższy. Także... No tak, ale, ale dopóki... Ale nie zmienisz tego, że oni chcą chodzić na te stadiony piłkarskie i, no i dobrze. No i jest nożną. jakiś tam potencjał ludzki finansowy, ekonomiczny, uczuciowy, znaczy, emocjonalny okay. do zagospodarowania i tym za powinny zajmować się kluby piłkarskie, które powinny dostarczać ludziom rozrywki, za którą ci ludzie powinni płacić pieniądze i ludzie powinni mieć po poczucie, że obejrzeli fajny mecz, albo jakoś tam zapełnili sobie tą lukę emocjonalną a kluby powinny mieć poczucie, że zarobiły pieniądze i to powinno im się zgadzać na koniec miesiąca po wypłaceniu pieniędzy. Swoją drogą, my jesteśmy faktycznie bardzo subiektywni, bo w tygodniu, kiedy naprawdę jest o czym mówić, mówimy o czymś, o czym w ogóle nie, <śmiech> nie powinniśmy. Nie, nie, mówię, mówię, o chorobie, mówię o chorobie, która dotknęła na przykład polskich dziennikarzy, którzy... Zaczynamy, tu... <śmiech> zaczynamy od, rozpo... od, od, od inauguracji Polskiej Ligi, czyli wydarzenia, które powinno być nie, no, na bo ja, Nie, bo ja obejrzałem na początek, w ponieważ w piątek wieczorem akurat była... Leciała ekstra klasa, no, chciałem zobaczyć jak ta piękna legia zbudowana za wielkie pieniądze, no, z wiadomo, że nic się Berkiem nie zmieniła, no, no grała co, co mógł zrobić? Co mógł zrobić? No, znaczy, podobno nie, mieli nie bardzo wiem, to... lekkie treningi w tym czasie? No dobrze, przed... no, znaczy nic nie mógł zrobić, dlatego że, dlatego że no generalnie jest to no jest to generalnie słabe, miałkie i żadne i jeżeli popatrzymy na przykład to to, na to, co polscy, co, polscy, to... Co, polscy piłkarze, co polscy piłkarze osiągnęli po 1982 roku, jako no, oprócz srebra olimpijskiego w 1992, no to możemy zacząć od 1992. No. Co polscy sportowcy w sportach zimowych osiągnęli na przykład, bo wczoraj, Wczoraj Polacy zdobyli dwa złote medale na igrzyskach zimowych, to powiem tyle, że na igrzyskach w Londynie, letnich, gdzie naprawdę... No w ogóle w zimowych dyscyplinach, to ile myśmy mieli złotych medali? Do, do, do, dwa. do rozpoczęcia Soczi? Do Soczi dwa. No, Teraz jest wczoraj sześć. Wczoraj też dwa. No. Znaczy przez 90 lat polskiego sportu zimowego Polska zdobyła tyle medali, co wczoraj. A na tych igrzyskach podwoiliśmy. Znaczy, potroiliśmy kilka tak, złotych no, medali. No, znaczy, żeby było ciekawiej, to na igrzyskach letnich, gdzie możliwości zdobycia medali w ogóle jest tak, generalnie jest wielokrotnie, więcej wielokrotnie więcej, ostatnio więcej złotych medali Polacy zdobyli w roku 2000 po prostu w 2000 i w 1996, czyli Atlanta i Sydney to były ostatnie igrzyska letnie, gdzie Polacy zdobyli więcej niż cztery złote medale. Czyli odkąd pani minister ogłosiła, że sorry, taki mamy klimat, okazuje się, że klimat tam zaczął służyć i Polacy w sportach zimowych. Rzeczywiście cztery złote medale w sportach zimowych. Ostatnie igrzyska Londyn, Pekin yy, i gdzie były tamte tam wcześniej Londyn, Pekin? 2012-2004? No, Ateny. Okay. E, no to na tych igrzyskach na każdych, z każdych z nich Polacy przywozili mniej złotych medali niż przywiozą teraz z Soczi. A jeszcze nie koniec. A jeszcze, jeszcze, jeszcze. Znaczy, ja bym nie. złota znaczy, to już może. Nie, nie, nie, nie a na, natomiast ja napisałem taki, popełniłem, że tak powiem, skrytykowany przez redaktora Gawła wpis dotyczący szans medalowych, dlatego że ja chciałem po prostu na dzień dobry postarcie. Jak zobaczyłem, co się dzieje w polskich mediach po starcie Justyny Kowalczyk, po tym jak ona tam zajęła to szóste miejsce w biegu łączonym, to poczułem po prostu tak, tak mnie przywaliło głupotą, że nie wiedziałem w co mam ręce wsadzić, dlatego że zrozumiałem, że ludzie po prostu. Polski naród cierpi na jedną zasadniczą, moim zdaniem, chorobę. Głównie komentują wszystko ludzie, którzy nigdy żadnego sportu nie uprawiali. I nie wiedzą na przykład tego, że w biegu łączonym wystarczy nie trafić ze smarowaniem w jedną parę nart. Albo po prostu, jeżeli. Albo się, boli... potknąć, Albo się potknąć, tak. Albo no, no, wystarczy, że kurczę, no, jest ci. Nie... No że tak przeskoczę. No, na chwilę. W tym biegu, w, znaczy w tym. O no, to no tam uda. gdzie brudka startował. 1500, 1500 puncheny. metrów panczeny, Dziesiąty zawodnik miał stratę do niego niecałą sekundę. Mm. Tak? Czyli między pierwszym a dziesiątym miejscem jest sekunda różnicy. No to to jest, nie wiem, wybranie jakiegoś nieoptymalnego toru jazdy na jednym zakręcie. Jedno przyłożenie panczena krzywo do lodu i, znaczy i jesteś dziesiąty zamiast pierwszy. Wystarczy, że źle ułożysz ciało w jednym łuku. No, na przykład, mówię, nieoptymalny tor jazdy w jednym to jest, łuku. To jest w ogóle jakiś taki sport, już w ogóle makabra totalne, ja słyszałem no, jeśli o Jeśli różnica, jeśli on wygrywał trzy tysięczne, to. Ja, cztery centymetry, no. Jakiś tam amerykański profesor zbadał, że to może być na przykład różnica. E, jednego wymachu ręką. Nawet nie to. E, oni startują na dwóch torach, tak? Jeden zewnętrzny, tak. drugi wewnętrzny. Zewnętrzny. Starter strzela pistoletem i dźwięk rozchodzi się tak, że ten, który jest w zewnętrznym torze, słyszy go jakieś dwie później. No widzisz. Co już, co już dwie dlatego, trzecie z tego całego... Dlatego, dlatego przekreślanie na przykład startu brudki na 1000 metrów, kiedy tam był falstart fal jego, jego przeciwnika. tak. No i on mówi, w tym momencie burzy mi się cała koncepcja mojego biegu. I ludzie siedzą przed telewizorem i myślą sobie, jak, no jak mu się burzy? No fal wracam, startuje znowu. Skupienie człowieka na linii startowej w takim momencie. Znaczy to jest maksymalny wysiłek poza wszystkim innym. Oni podobno rozpoczynają jakby przygotowanie i rozgrzewkę. Przed, przed, przed takim występem, dwie godziny wcześniej i godzina ostatnia, to jest po prostu cały czas jazda na żylę, znaczy, jakaś maksymalna, zanim przed startem przygotowanie do tego jednego generalnie, generalnie na poziomie amatorskim rozgrzewka na przykład przed jeżdżeniem na nartach czy grą w piłkę powinna trwać regularnie, 40 minut, 40 minut takiego, nawet niewysiłkowo, tylko po to, żeby rozgrzeć struktury mięśniowe, tak? U sportowca zawodowego, piłkarze Którzy, których ja nie traktuję w większości wypadków jak sportowców zawodowych, dlatego że są to ludzie, którzy o sporcie nie mają, o sporcie jako takim, czy, czy o rozgrzewce, czy o w ogóle, nie mówię o piłkarzach Barcelony, Manchesteru, Realu i tak dalej, tylko mówię o piłkarzach, którzy biegają po polskich boiskach i, i zarabiają pieniądze. To są ludzie, którzy nie wiedzą, co znaczy struktura mięśniowa, nie wiedzą, co znaczy rozgrzewka, nie wiedzą, co, co znaczy uprawianie sportu. Oni wychodzą i kopią piłkę. I na tym polega choroba w ogóle generalnie społeczna, że ludzie, którzy się interesują tym sportem na co dzień, też nie mają o tym zielonego pojęcia, bo w życiu biegli dwa razy do tramwaju i trzy razy po piwo. I wydaje im się, że wiedzą wszystko o tym, dlaczego Justyna Kowalczyk zajmuje szóste miejsce w biegu łączonym i wydaje im się, że jeżeli Brudka był... Szósty na tysiąc na metrów, to nie ma już żadnych szans na 1500. Podczas kiedy zakwaszenie mięśnia albo dług tlenowy w, w między dystansami tysiąc a 1500 metrów, to jest inna dyscyplina sportu. Po prostu. I, no I to, co mówisz na przykład, właśnie to, że przecież jeżeli zobaczymy na końcu te trzy tysięczne i porównamy to, właśnie, no już nawet pomijając to rozchodzenie się dźwięku i tamtej, te wszystkie inne elementy, które właśnie ten profesor wyliczył do tych dwóch tysięcznych. No to, to skupienie, takie wstrzelenie się w moment yy, strzału startera no, Camon. No, come on. no, no, no to, to... Daje, daje ci właśnie, właśnie różnicę właśnie, właśnie na, dzień moto, może, na dzień dobry może być piąty, tak? Bo, o, o, bo spóźniłeś się, no nie wiem, o, o pół sekundy spóźniłeś start, no to już w ogóle medal zapomnij, tak? No, no tak. Powiem może coś niepopularnego, ale być może faktycznie, biorąc pod uwagę te wszystkie czynniki, sprawiedliwie by było, żeby oni dostali egzekwotę medale no, Tak ta było w narciarstwie, tak? Tak, w narciarstwie. Pierwszy raz się zdarzyło na, na Igrzyskach. Ale, czy ale... W narciarstwie alpejskim nie rozstrzyga się tysięcznych sanków. Tak, tylko, tylko setne. Dlatego, Podobnie że... jest zresztą w narciarstwie Biegowym chyba. E, tam gdzieś czytałem jakieś takie, że to, to sprowadzono po tym, jak no, ma wielkie nazwiska, Szwed, Wasberg, takąś nazwę tak. przekręcę, wygrał z, też z drugą legendą, czyli z Juchą Mieto. Wcale e, o, o tam chyba właśnie jedną tysięczną, czy dwie tysięczne. I po tym też sprowadzono tam, że no, oni do, do, do dziesiątych tylko liczą, bo, bo to po prostu nie ma sensu. Natomiast w łyżwiarstwie... Ziem, że w łyżwiarstwie musi tak być, tak być, przykład w saneczkach musi tak być. Jakby w saneczkach zrobić jedną dziesiątą, to by to trzeba było wszyscy... dać chyba 5 złotych medali. Znaczy, no tak. Prawdopodobnie by, by zdarzałyby się takie... Saneczki, skeleton, się... czy te, te tam, tam po prostu... Tak to jest, że tam w, w, w, w jest, jednej dziesiątej jest, to może być pięciu ludzi. Jest taka opcja, żeby na przykład oglądać sobie w, w sankach, czy w skeletonie, czy w bobslejach opcję gdzie masz narysowaną na torze jazdy linię idealną, tak. i obok linii idealnej idzie linia przejazdu danego, danego zawodnika. Oni jeżdżą po linii idealnej. Wszyscy. Wszyscy. Znaczy pierwsza, no, nie wiem, pierwsza, dziesiątka pojazdów. Dziesiątka na jeździ pewno. po linii idealnej i różnice polegają na tym, czy chłop na przykład. Y, odgiął nadgarstek w zakręcie i opór powietrza w danym momencie był mniejszy lub większy czy akurat w tym momencie położył albo... rękę na kolanie albo na udzie i ten opór był mniejszy i, i wszedł bo jadą po tym samym torze to nie jest tak jak w narciarstwie alpejskim gdzie dzisiaj rano Jan Strud co, co dla mnie jest dla mnie zawsze myślałem, że namalowanie linii marginalnych w torze jazdy ułatwia zawodnikom jeżdżenie na nartach jako tam człowiek, mhm. który trenował narciarstwo alpejskie. I dzisiaj zobaczyłem, że namalowanie tych marginesów powoduje, że wielu wybitnych narciarzy jedzie po torze wyznaczonym przez organizatora, dlatego, że mają barierę pod tytułem margines. Mhm. I Janstrud dzisiaj pojechał dwa najazdy kluczowe, zupełnie poza tą wyznaczony margines, poza trasę. Najechał po prostu po swojemu, zyskując dzięki temu pół sekundy na dwóch bramkach. Po prostu wyłączył sobie to, to co jest mhm. namalowane na śniegu i dzięki temu zdobył złoto. No, Bode Miller nie umiał się, nie umiał się z tego wyłączyć i trzymał się, trzymał się gdzieś tam sztywno linii, a to nie jest taka linia jak w, w Kitzbichel, gdzie rzeczywiście musiał się odbijać od bandy kiedyś, żeby, żeby, żeby ukończyć przejazd. Tutaj jest linia po prostu tak jak podwójna ciągła na, na, na, na, na, na ulicy, tak? Podwójna nie ściana, jak, jak mówią taksówkarze no i czasami czasami tak to wychodzi no, no bariery teraz są takie w tych wszystkich dyscyplinach sportu zimowych, że to rzeczywiście trochę jest no to jest już sport wyciągnięty no tak jak u tego Stocha z, z tym Kasajem chciałem nawiązać, bo to jest w ogóle historia niesamowita raz, że najpierw ten Brudka wygrywał te 3000 tysięczne, trzy tysięczne, cztery centymetry o duży palec Oglądając ten jak, w jaki sposób fantastyczny. Obłąd pomiaru nawet. No cokolwiek, to jest oglądając to w telewizji, patrzyłem, jak ten holender fantastycznie goni wynik Brudki. No fantastycznie, tak. I nagle trzy zmienne spotykają ci się na linii mety, czyli linia mety, linia przejazdu Zbigniewa Brudki i wirtualny I Wirtualny Brudka. i stopa i stopa Holendra spotykają się w tym samym momencie, w tym samym miejscu na linii mety no i co sobie myśleć w tym momencie no, no, patrzysz, myślisz sobie przód panczena przechodzi przez linię mety, wszyscy patrzą myślą, tak, przeszedł, nie, no, ale musi przejść stopa ze stopy przeszły, nie przeszły 4 centymetry chłop wygrywa złoto no i spotkałem się z takimi wieloma głosami również naszych znajomych i, i, i, i słuchaczy podcastu że Fatalnie zachował się Holender, bo, bo taki jakiś był smutny, sfochowany i tak dalej. na. na mógł pod... się cieszyć. No, w, Ho w Holandii srebrny medal w panczenach to jest tak jak w Polsce 17 miejsce no tak, no on, w, w kombinacji. Yy, on z tego co wiem na razie jest chyba jedynym, tak? Jedynym, jedy, który jedy... nie wygrał swojej dyscypliny. Jedyne złoto, które nie poszło do Holandii. Tak. Więc no, nie dziwne, że on. A do tego, a do a do tego przegrał z zawodnikiem, który na co dzień trenuje w Holandii bo tu historię Brudki to już pewnie wszyscy, wszyscy, wszyscy znają, skąd to się wzięło, że, że, chłopak, że chłopak jeździ, akurat w Holandii jest 13 torów, więc trudno, żeby jeździł w Polsce, gdzie nie ma żadnego. no, znaczy, a... wiesz, no, to no. Niestety, no tak, no, przykład Brudki, jakbyśmy kombinowali, Brudka i Kowalczyk, znaczy po, poza skokami tak naprawdę to te sukcesy nadal są, Indywidualnym, indywidualnym zacięciem y, pojedynczego człowieka, tak? który, któremu się chce, który sobie sam to wywalczy. Indywidualne zacięcie pojedynczego. <głos> <człowieka>. znaczy, <głos> znaczy tutaj, tutaj jeszcze jest tak, że rzeczywiście człowiek, który dał Polsce nie wiem, jakoś zniknął w ogóle w tym wszystkim, wieretelny. No nie, nie. Człowiek który, człowiek, który dał Polsce medale sikory, i w Mistrzostwach Świata, i później e, Sikora wiedział, jak ma biegać. Dzięki temu zdobył, zdobył srebrny medal olimpijski e, w, w, w Biatlonie. Nadal jedyny polski medal e, w Biatlonie e, w, w zimowych dyscyplinach. I później wieretelny wziął Justynę e, w, w, jako trener, I, no i, no i wiemy, jak to się skończyło. Dwa złote medale. I, i kilka innych, tak? bo w tej, w tej chwili stan posiadania... No tak, nadal nie ma żadnego systemu. Tak? Nadal nie ma systemu, nadal jest Justyna plus Podejdź, jeden trener, który, podejdzie... który, który zakończy karierę prawdopodobnie trenerską. No po... mówię, skończy Justyna, skończy wierytelny, nasze biegi leżą, Brudka no jeszcze pewnie szybko kariery nie skończy, chociaż on stał taki młody nie jest wbrew pozorom, no nie, no, bo on ma 30 lat chyba, więc No to, to... jeszcze 4 lata może akurat polatać akurat w, w jego dyscyplinie, w jego dyscyplinie to jest możliwe, natomiast... To znaczy ja słyszałem wypowiedź, nie wiem na ile można wierzyć tej wypowiedzi pani byłej ministry Muchy, i pani była ministra Mucha, y, mówiąc o. Tor, o, o pan, nie, nie, pan ona powiedziała, że mówiąc jakby o systemie, który udało się zbudować w skokach narciarskich, co spowodowało, że po takich kilku latach małyś skończył, ale już no tam. Tak, no koniec mówię, skok, lat 90. Skoki, skoki to jest jedyny wyjątek. Tak, gdzie... już, była, już były te dzieciaki, które tam, jak teraz się ogląda te filmy ze Stochem Małym, były te dzieciaki. Objęte programem lotosu. Dokładnie. Mhm. I że w tym momencie jakby mamy mamy wyniki tego, że to samo jest, jeżeli chodzi o biegi, tylko że Nie ten ma system, no ja mu powtarzam to, co powiedziałem, nie, dlatego, znaczy, że obiegi, moimi... obiegi Wy... ja Sza, nie ma o tyle, mistra. że skocznie to jeszcze my jakieś mamy, jeszcze gdzieś są w stanie te jakieś znaczy, trenować. Znaczy do biegania to potrzebujesz biegówki, tak? Nie, no, potrzebujesz nie, biegówki, koniecznie. potrzebujesz trasę Potrzebuję do trasę. biegania. Jeżeli był by, rok temu... Znaczy na e... początku możesz biegać pod lasem, tak? A rok, rok temu już... po Mistrzostwach no, tak, ale... Świata rozmawialiśmy o tym, że Ministerstwo Sportu miało zaplanowaną budowę e, torów do biegania, na przykład na Mazurach, tak? Gdzie i warunki akurat do budowy razże, raz że, raz, że e, no atmosferyczne super no raz, że atmosferyczne dwa że geologiczne górki są górki są Jak jest no idealnie no, po no. prostu jest tak jak kurczę, no, białorusini u siebie czy litwini na, ty, na, na podobnych na podobnym, na podobnym e, w podobnych warunkach znaczy, czy, w przyrodę, tych, samych, tak w, tych samych tak dali radę zbudować e, coś Tutaj trzeba po prostu było zbudować ten tora, nie opowiadać o tym. Tak samo no, mamy świetny w Pruszkowie tor do, yy, do jazdy no, kolor torowego, torowego. Który stoi pusty, non, się za chwilę. Non-stop, tak? W tam, Polsce... można, tam można sobie pójść. Jakby ktoś chciał to sobie pójść za jakieś bardzo drobne pieniądze, można wynająć. Tor razem z rowerem, ze wszystkim, z trenerem jeszcze i godzinę jeździć za jakieś pieniądze. Co ciekawe, co, co to, to, po prostu stoi pusty. To, tor stoi pusty ja ta, do tego stopnia. To może się omówimy, że, że, pols ja że polscy piłkarze ręczni na zgrupowanie kadry pojechali do Pruszkowa i trenowali na torze kolarskim w Pruszkowie, <głos> dlatego że była to najtańsza opcja wynajęcia hali sportowej w ogóle. I jeżeli chodzi o przygotowanie fizyczne, nie mówię o, o przygotowaniu taktyczno-rzutowym, takim rzutowym, tylko tam po środku po prostu mieli halę, gdzie mieli sztangi, gdzie mogli normalnie się porozciągać i tak dalej. Mieli najtańszą halę w Europie, akurat w Pruszkowie. No tak, i tam to za wynajmują, no bo, bo jak ma stać pusta, to, to naprawdę za jakieś grosze. Ja, ja chciałem teraz oddać jeszcze y, y, komentatorowi, na którym, na którym powiesiłem prawdopodobnie wszystkie możliwe psy, jakie w życiu <śmiech> widziałem, czyli Piotrowi Dęboskiemu, to jak, w jaki sposób skomentował, raz, że skomentował y, cały start y, Zbigniewa Brudki, a dwa, cały ten jego, na zakończenie, całe to jego wezwanie do budowy toru, uważam, że w ogóle no, chłop odwalił kawał dobrej roboty, jeżeli chodzi o komentarz y, i jeżeli chodzi o apel, taki, bo akurat w Polsce dużo nie Trzeba. Jestem ostatnim prawdopodobnie człowiekiem, który chciałby igrzysk w Krakowie z wielu względów. Natomiast uważam, że w Polsce potrzebne jest kilka, kilka rzeczy. Natomiast to właśnie o tylko, że takie igrzyska pewnie by wymusiły budowę niektórych rzeczy. No. Tak, tylko że wymusiłyby również budowę torów bobslejowych, no, to nie które są nam niepotrzebne, rzeczy. torów saneczkowych, kilku hal, dwóch, trzech pewnie, jakiś, no masę zbędnej infrastruktury, a do tego no, cały czas w Polsce nie da się rozwiązać zagrać biegu zjazdowego i super giganta, znaczy, dlatego, że koncep, góry nie usypiemy. Koncepcja Krakowa jest taka, żeby to tam gdzieś do Słowacji chyba wysłać, alpejskie. No tak, alpejskie no nie ma, nie ma, nie ma innej no, no nie było. A propos, a propos panczenów, znaczy myślę, że panczeny trochę pójdą w górę, bo... No ale no, przyda, przydałoby złoto. się, żeby nie jeździć do Amsterdamu po tak, to, pamiętam, żeby że to nie jest też pierwszy sukces. Tak? To jest do Berlina, tak, że Brudka wyskoczył znikąd, no, bo były dziewczyny, tak, w tym znaczy, w, ogóle w ogóle na 16 medali, w... które Polacy zdobyli w ogóle w historii ig a pińskich, to no, nieco się znaczy nie, ja mówię, wstecz, ja, tak? ja mówię, nie bo, bo w Polsce nie ma tradycji na przykład saneczkarstwa. Tak? Nie ma tradycji, mhm. nie wiem, bobsleje w Polsce były bardzo mocne w dwudziestoleciu międzywojennym, kiedy konstrukcja bobsleja to, no był, tak, to, to, to, to były była, inne bobsleje. To, to był inne bobsleje tak? Ale wtedy w Polsce no, były saneczkarstwo naturalne. Saneczkarstwo nie takie w tych, tych, tych lodowych rynnach, tylko śniegowe. Naturalne. Naturalnych torach też było. No, no tak, w, gdzie chłopaki było, jeszcze w dżinsach latali. W, zupełnie chyba nie istnieje. Nie istnieje i nie ma jej na igrzyska. Pamiętam drewniane takie saneczki, mając chyba 12 albo 13 lat miałem okazję się czymś no tak, takim przejechać. Tam, tam naprawdę trzeba było skręcać. Znaczy tam, jak ja jechałem, to mi ten człowiek, który mnie w to wsadził, powiedział po prostu sobie leż. <laughs> Nic nie rób, one same pojadą. I to było naprawdę po poważne przeżycie, muszę powiedzieć. Taki zjazd. No. W każdym razie, no wiesz, transmisje Boharu Świata są w tej chwili transmitowane przez jedną z telewizji. Mówię o pan mhm. więc nie wiem, no jeśli to się ruszy, znaczy, to Znaczy wiesz, to, no, jest, to jest, jest tak, że w Polsce powstało... W kilku ostatnich latach kilkadziesiąt klubów, gdzie ludzie jeżdżą po prostu na łyżwach, ale jeżdżą na torach zewnętrznych albo jeżdżą no tak, tak. po lodowiskach. Ale po to, żeby osiągnąć jakikolwiek sukces co, to, w tej, w tej no dyscyplinie tak, sportu... Zaczyna się jakiejś popularności. Ja w Polsce jeżdżenie na łyżwach, no jak się w zimie pójdzie na stegny, to tam przecież tłumy walą, tak? No tak, ale to jest, jeden to jest, sportów, to jest inny sport. Gdzie... To jest inny sport. In, inny sport, natomiast od tego się zaczyna, tak? Tak, ale zaczynasz, jesteś dobry, tak? Gdzieś te talenty trzeba odkrywać. Mogą być to tory zewnętrzne, obojętne gdzie, tak? Są w Tomaszowie, Mazowieckim, są no tak, na, na Ale Mazurach. przychodzi moment, kiedy już nie ma wyjścia. A w pewnym i momencie wejść do hali. Wej musisz wejść do Hali, musisz robić wynik. Musisz jechać po gładkim lodzie, na normalnych łyżwach, z normalnym trenerem i być normalnie przygotowanym fizycznie. I w tym momencie większość tych sportowców odbija się od ściany, bo nie wszyscy są w takiej sytuacji, że nie wiem rodzina, znajomi i tak dalej są w stanie zrzucić się po to, żeby wynająć, nie wiem, pojechać na kilka sesji treningowych do Holandii, czy do Berlina, na jeden z najbliższych torów. No i koniec, i te talenty po prostu idą w, w kierunku, wtedy po prostu jestem świetnym panczanistą, ale przy ale okazji muszę na życie i tak, tak, ale przy okazji tak, no, gram na gitarze albo robię grafikę, tak jak jeden z naszych panczanistów, który zajął. Y, no, jestem waś. strażakiem. No. No, nie no, wa Waś na przykład, który zajął dziewiąte miejsce. Y, tutaj z kolei wezwanie komentatora Demińskiego, który mówił, że wreszcie zająłbyś się czymś konkretnie, czyli jeżdżeniem na łyżwach. Jak on ma się zająć, jak on za swoje pieniądze to wszystko no, robi. Je, jeżeli ja mam się zająć albo jeżdżeniem na łyżwach, do którego dokładam, albo graniem na gitarze, na którym zarabiam, no to w pewnym momencie, mając lat 19, 20, 21, podejmuję wybór racjonalny. Tak? Nieważne, że jestem świetnym sportowcem. Jeżeli nie przynosi mi to dochodu, no to muszę się zdecydować na coś zupełnie innego. No i tak niestety w polskim sporcie jest, na szczęście, Niektórzy odnoszą sukces i na szczęście jest, jest no taki brudka nie będzie miał problemu z przygotowaniami do mistrzostw świata pucharu świata czy do no następnych tak, igrzysk. No brudka Lepijski. jest jeden, tak i, i choć teraz właśnie nie chodzi o to, żeby mieć brudkę, tylko chodzi o to, żeby mieć brudkę i żeby brudka pociągnął. Brudkę mamy wszyscy trzej jak Tak. <laughs> tak jak Mały wyciągnął skoki, tak żeby brudka wyciągnął panczeny, Justyna Kowalczyk wyciągnęła nardy biegowe i tak dalej i tak dalej no bo znaczy, obawiam się, że, że te panczeny to jest zbyt elitarny sport, żeby to się mogło znaczy, wydarzyć. Nie, właś... Bo... Właś... Właś... Właś... Właś... Znaczy, ja wiem, że ludzie znaczy, od... jeżdżą na narki. Znaczy, ale znaczy, nie to nie jest w, w moment... jest momencie od, od dłuższego czasu w ale Polsce jednak... to jest zupełnie co innego niż takie po prostu kulanie się po stegnach. Nie, nie ale na, na, chodzi mi o to, że to nie, to nie, to nie, to nie jest hokejowych. sport. To nie znaczy Jakby tak relatywnie jakby ustawić jakąś tam skalę sportów drogich w uprawianiu i tanich w uprawianiu, no to, to, to panczeny pewnie są poniżej Średniej, czyli są tym raczej tańszym sportem niż droższym. Nie musisz tam mieć super dużo sprzętu i drogiego sprzętu. Potrzebujesz hale, łyżwy i strój tak no, naprawdę. No i w pewnym momencie przydałby się trener, który ci wytłumaczy no tak, tak, dlaczego ja tak. Mówię, ja mówię na skali, na skali no, gdzie, znaczy, gdzieś, gdzieś, bo... gdzieś pewnie na końcu są sporty wszystkie motorowe. Na samym początku nie lekka, wiem, bieganie lekka, po prostu, tak? tak. No to czy jednak są, myślę, w tej dolnej połowie. Znaczy, jest... Ja myślę, myślę o tym, że są takie sporty, które stają się jakimiś sportami narodowymi. Na przykład w naszym wypadku zupełnie paradoksalnie i absurdalnie, bo to też jest niby sport niszowy, ale w Polsce nie, czyli skoki, tak? I wtedy chodzi o to, że pojawiają się ci duzi sponsorzy, którzy okay. są w stanie, są nawet. Na tyle duży, że to już nie jest tylko to, że sponsorowanie pozwala zawodnikowi jednemu na rozwój, ale pozwala na stworzenie takiego długoterminowego programu. To jest możliwe przy sportach, które się cieszą naprawdę dużą popularnością i o ile to jest możliwe no tak, tylko... w, nie wiem, w piłce siatkowej, piłce ręcznej, skokach narciarskich, to jakoś nie wyobrażam sobie, żeby wszyscy Polacy nagle zwariowali no, na temat jazdy no, ale... na... na nie, nie na, ja na wiem, no, no, zbuduszmy halę, zorganizujmy zawody Bucharu Świata, w których Polacy będą mieli szansę na zwycięstwo. No tak, no, I, no, ale to już zaczynamy zopadnie. od tego, zbudujmy halę na no, początku. No, tak, ale no, dokładnie bez znaczy, tego nie ma ruchu. No, no. No, nie znaczy ruch jest, dlatego że jest ruch oddolny, który polega na tym, że w Polsce rzeczywiście w ostatnich latach powstało kilkadziesiąt klubów e, łyżwiarstwa szybkiego. Mhm. Klubów e, opartych o juniorów, tak? Jeżeli jest w tym. Nie w tym momencie nawet, dlatego, że cztery lata temu był medal w sztafecie kobiet. E, mężczyzn jeżdżących tak jak niedźwiecki, szymański. E, Brudka e, Waś, no to już wymieniłem czterech sportowców liczących się w pierwszej dwudziestce na świecie, tak, na dystansach. E, my w pierwszej dwudziestce w piłce nożnej nie mamy czterech piłkarzy. My w, pi w piłce ręcznej w pierwszej dwudziestce mamy dwóch zawodników. E, my w siatkówce może mamy trzech, czterech zawodników w czołówce światowej. W lekkiej atlety. to już nie Mieli, mieliśmy parę chyba lat chyba temu, nie. ale w lekkiej atletyce nie. nie mamy. A w łyżwiarstwie szybkim na dystansie 1500 metrów, w pierwszej dwudziestce, mamy trzech zawodników. Szymański nie tak, tak w skokach. Tak, tak jak w skokach. Tylko, że skoczni w Polsce jest no, dużo. Jest kilka. Dzięki, dzięki programowi z, związanemu z, z Lotosem. Tor łyżwiarski, gdzie ci ludzie, którzy teraz mają 11, 12, 13, 14 lat, którzy jeżdżą na, na, na uprawiają łyżwiarstwo szybkie, jeżeli nie mają bogatych rodziców, nie przejdą do hali. Nie, zrobędą, nie zrobią wyniku. Nigdy. Będą jeździć szybko, a później pójdą grać na gitarze. No, albo przysłowiowej, tak? Niech grają jak najlepiej. Ale nie, nie, nie zdobędą yy, medali olimpijskich bo opowiadanie romantycznych historii o, o strażaku Złowicza jest bardzo fajne, ale to nie, o to nie o to w tym wszystkim chodzi. Chodzi o to, żeby był system, no tak, bo który... Będziemy czekać kolejne 40 lat na kolejnego strażaka, może z który sobie umyśli inną dyscyplinę która będzie miał w niej sukces. Będzie, A... będzie po prostu, będzie, zepnie się, skoncentruje, ktoś wyłoży na, to na Małysza, na, ma na, na, na, na, na turniej czterech skoczni, jak Małysz jechał na pierwsze turnieje Paweł Mikeska, była, jest taka znana karteczka, 400 dolarów Paweł Mikeska, yy, yy, knajpa tam pod Bocianem, czy jak ona się tam nazywa, yy, 800 złotych, zbiórka od mieszkańców Wisły i tak dalej, i tak dalej. Od tego zaczynał Adam Małys. No Albo mamy system, albo zrzucamy się jak na wielką orkiestrę świątecznej pomocy i w ten sposób budujemy, i, bu, budujemy sport. No tak się, kurde, na dłuższą metę nie da, to... Po prostu, no. tak jak powiedziałeś. No. W sporcie motorowym nie ma opcji. No. No jeżeli nie masz na opony, to nie jedziesz. Dokładnie. A opony w tanie nie są. Znaczy, wiesz, na, na, poziomie, na poziomie, na pewnym poziomie już no, ze wszystkim tak jest. Nawet ta atletyka, o której mówiłem, nawet te sporty biegowe, gdzie nie masz mieć tylko buty, to też nie jest dokładnie tak. No, no bo, pewnie, z tego? Musisz mieć bo jak siłą, wyjdziesz, jak raz w życiu wyjdziesz na tartan, bo wcześniej na nim nie biegałeś, to, no to w ogóle zapomnij, no, nic nie zrobić ze sobą. Poza, ty, poza tym te buty tak zwane, że powiedz po tartanie musisz mieć kolce, poza tym musisz być przygotowany na siłowni, musisz polatać ze sztangą, musisz mieć do tego fizjoterapeutę, musisz sobie poukładać dietę, inaczej musisz się nie mieć da. cały plan treningowy, którą masz podporządkowane życie, czyli nie możesz się na 8 dokładnie godzin tak. do fabryki, tym, tak jak żeby z... potem... Yy, no, to przykład, jak, jak tu jest jakby blisko i daleko, to jest przykład amana, który po prostu miał jakiś tam problem z butami i już koniec. No. Miał buty, które się nie dawały do skakania, nie zdążyli mu dostarczyć nowych. I... No Niewielu jest sportowców takich jak Justyna Kowalczyk, której trzeba było zedrzeć paznokcie. Ona przy okazji obtarła sobie Achillesa, zakładała po prostu dwie skarpety i buty trenera i biegała w takim sprzęcie. No, takich sportowców akurat, z takim charakterem i taką siłą woli, no to w ogóle w sporcie znaczy, jest Ja myślę, że jest w przypadku to nie była sprawa braku siły woli, czy, ty, tylko sprawa tego, że e, prócz, siły było. woli, prócz, prócz, prócz jakby zaangażowania, istnieje faktycznie no to jest to, jak, ten element techniczny, jak, którego czasami jak nie wszystko to na sam na zawodach, już ty źle posmarujesz narty, tak, to się roz... przygotowywała tak, 10 lat. i tak. ten, to, nie, no, to Miała nie nie siłę robi. woli po prostu. Tak nie, samo no On oczywiście świetnie przygotowany, no, ale miał rozwalonego buta i Koniec. Koniec no. nie, nie da się. No, no. Słyszeliście o tym, jak to Austriacy podobno przychodzili fotografować nasz sprzęt na przykład teraz. Nie? No, była taka historia, podobno jakaś niemiła się wydarzyła, że tam nie przyszli, a tam zdjęcia robili. No, tak, taki biały, biały wywiad. tutaj. Gdzie są Austriacy w skokach? Po no. tych no ja po wczorajszym konkursie. Jak to znaczy w ogóle Austriacy, mówię. jeżeli chodzi o liczbę medali, to są... Znaczy Austriacy, bardzo, Austriacy bardzo się odbili po czterech latach, jeżeli chodzi o narciarstwo alpejskie, bo oni mieli ciężki zjazd na mistrzostwach świata. Zjazd w sensie nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie alpejskim, tylko jeżeli chodzi o, o dół formy. I oni się odbili, tak? No jest kilku dobrych narciarzy. Jeszcze nie startował Hirscher, który moim zdaniem srebro w gigancie i złoto w slalomie to w ciemno. Także oni będą wysoko. Natomiast jeżeli chodzi o skoki, no to oni są w takiej samej sytuacji jak Norwegowie, jeżeli chodzi o bieganie na nartach. To są w się są pozmienia, w skokach Finowie Austriacy... Się. Finów nie ma. Nie ma, Austriacy tak są ledwie. Jak popatrzyłem na wyniki konkursu wczorajszego, to drużynowo, gdyby to przełożyć... Japończycy. W, Japończycy, pieszy. tak dokładnie. Japończycy, czterech, czterech równych ludzi, wszyscy pierwszych chyba piętnasty czy dwudziesty się złapali. wszyscy sami oprócz tego Kasai. Kasai Nie, też taki, trzeba taki powiedzieć. Że, tak, że to chyba w tej chwili tak, z, tak właśnie, z, subiektywnie no patrząc, to jest tak, największy bohater dla mnie. Cały czas jedziemy z dygresją tak. od wątku Norekiego Kasai, który tak. zaczął. No właśnie, w, bo, tak to bo, zawada. Bo wielu, bo dygresja dygresja naszych, bo wielu godziny. naszych. Znaczy dla mnie jest dwóch, tak? jest Bierndalen, który za chwilę dzisiaj w momencie kiedy nagrywamy to on jeszcze jest przed startem, może zdobyć trzynasty medal na Igrzyskach Olimpijskich. To jest człowiek, no dla mnie absolutne ucieleśnienie takiego sportu w, w czystej postaci, zresztą tak samo jak, jak i Noriaki Kasai, który... Znaczy, Jak... Różnica jest taka, że Kasai chyba nigdy nie miał takich sukcesów. A to właśnie nie no chodzi nie. o no te właśnie... sukcesy, tylko no... chodzi o ten duch sportu, no czyli tak, o to, tak, że no mówię, to ucieleśnienie. ucieleśnienie lunika, to znaczy, oni są w podobnym jest... wieku, to po pierwsze. No Bierndalen jest sportowcem, jeżeli chodzi o zwycięstwa w Pucharze Świata, 97 zwycięstw chyba ma w, w dwóch dyscyplinach w dodatku, dlatego że e, nie wszyscy o tym pamiętają, że to jest człowiek, który zaczynał od, po prostu od biegania na nartach. I on biegał na nartach, tylko miał taki niefart, że zaczynał wtedy w kadrze norweskiej, kiedy tam biegał Bierndelie, wegard Vegard Ulvang e, i paru innych zawodników. Bierndelie to jest człowiek, który po prostu kosił medal za medalem. Ciężko się było przebić do kadry. No tak, a, jeszcze, a jeszcze wtedy byli przecież i Szwedzi, i Finowie mocni. No, Gundesfan to była, to była złota era biegania na nartach. Pojedynki Del jest do tego byli Włosi bardzo mocni. Tak? Tam, tam w ogóle było rzeczywiście. No, jakiś Francuz się raz taki czas przypałętał też. Przełom lat 80. i 90. to była naprawdę. Tam miał kto biegać. I. No i Bierndalen po prostu stwierdził, że no, kurczę, jest za słaby na, na, na, na to, mimo tego, że wygrywał zawody w Pucharze Świata. Yy, I poszedł, wziął karabin nauczył się strzelać. Wziął karabin i zastrzelił wszystkich. <laughs> znaczy, na, a do tego, on jest yy, stuprocentowym abstynentem, nigdy nie palił, nie pił nie, nie, nie, nie, nie, żadnych używek, do pracy, do szkoły i tak dalej, biegał na nartach, śpina y, blaszanej desce. No, że to, to blaszanej co, desce. Nie wiem, to to no, jest Takie łóżko, takie blaszanej, no, taki blaszane, <śmiech> <śmiech> blaszanej pryczy, ma tam w chałupie 16 stopni, to nie sam są lewe Blaszanej pryczy? Sam sobie narąbał no, taki, tej no, blachy. No, no, sam tak. sobie narąbał w lesie. W lesie. No rzeczywiście, no, ma łóżko jak w celi więziennej. No, myślę, że taki... Ten, gdzie, gdzie ty wi to widziałeś? Gdzie ja to widziałem? No, oglądałem o nim duży kiedyś reportaż, będąc w Norwegii. O się jak... Łatwo pokaleczysz się na takiej blaszanej pryczy. No nie, nie no, ma normalnie, nie no ma, ma, ma normalnie łóżko jego, no to jest po prostu... Stalowy jasiek. Stalowy jasiek, tak. Stalowy jasiek, do tego karabin stoi obok, 16 stopni, więc wszystko takie lekko oszronione. I on rzeczywiście jest w takich ascetycznych mocno warunkach całą, yy, całą karierę. nie Chłop miałby już 13 medali, gdyby nie pudło o czym w ogóle u nas się jakby nie wspomina że, że nawet sportowiec, który ma 97 zwycięstw w Pucharze Świata 12 medali na Igrzyskach Olimpijskich ma ostatnie strzelanie i co robi? pudłuje w, w sytuacji w której gdyby trafił w ostatni, w ostatni krążek, ostatni w życiu nastrzelał miliony, nie trafia Ląduje na czwartym miejscu y, musi, i, co, i co robi? No, spina się i startuje po raz kolejny, bo ten trzynasty medal. Jemu motywacji nie brakuje, tak samo jak Furkadowi nie brakuje motywacji do, do, do startów y, i paru, paru innym sportowcom, a taki Noriaki Kasai, wracając do, do cały czas do tego dygresyjnego <gry> mocno wątku. To wielu naszych słuchaczy w ogóle nie było na świecie wtedy, kiedy on zaczynał, bo to, to nazwiska takich skoczków jak Nikanen w er Vettori, to on z nimi konkurował. 89 mm -hmm. rok to jest czas, kiedy nie skakało się stylem V. Jeden boklew o, dostał zasłużone <laughs> fanfary boklew. <laughs> Jeden boklew, który skakał stylem V, dostawał noty po 15-14 punktów od sędziów za, za styl. Anoriaki jak i Kasai skakał równolegle, tak samo jak Martini który wygrywał z nim wtedy, w, nie pamiętam, w Skłowali chyba to było, w 1989 roku. Oni jeszcze się załapali, a później Kasai przeszedł na, na styl inny. Tam było kilku wybitnych, później japońskich skoczków: Okabe, Harada i tak dalej. Funaki. E, o, funaki. No świetnie, ten leżał na deskach jak mało kto. No, <śmiech> naprawdę. No, no. I, i, I później, jeszcze drogi tego, tego tam, Noriaki Kasai, na przykład, rok, rok 2000. No tu... on, on tą bruzdę słynną zrobił, którą Małysz wleciał. Tak, ale, ale ja bym jeszcze, bo to, to, było, to było w Salt Lake City, a, a w, wcześniej, wtedy, kiedy Małysz tak naprawdę za, w, z, od czego się zaczęła kariera Adama Małysza, to mało kto pamięta, że on w parze chyba w Innsbrucku, nie pamiętam. czy Czterech Skoczni. Tak, Turniej Czterech Skoczni był, wtedy, kiedy wygrał po raz pierwszy konkurs Turnieju Czterech Skoczni, on był w parze z Noriaki Kasai. I on wygrał parę z Noriakim i dzięki temu, znaczy ich kariery, jakby potoczyły się zupełnie inaczej. Tak? Adam Małysz wygrał wtedy tą parę i dzięki temu wygrał cały turniej czterech skoczni później i od tego zaczęła się jego kariera Noriaki Kasaj gdzieś tam się schował przez jakiś czas później się ujawnił w Salt Lake City, zrobił dziurę na zeskoku w którą Adam Małysz wpadł i przez to przegrał złoto bo noty za noty, noty za, za styl no, tak, został bardzo niskie bo mu narta odjechała, dlatego że jedną nartą wpadł po prostu w dziurę po upadku Noriakiego A Aman wylądował metr bliżej ale, noty ale, za tam, styl, nie, ale tam nie było tam było dziury, metr bliżej, ustał, mimo tego, że technicznie zawsze lądował gorzej niż, niż małyż. No a teraz tak się złożyło, że no Kasa Kasai wczoraj no parę osób w Polsce modliło się przed telewizorem, żeby chociaż ja jakoś miałem taką pewność, że... Nie potem... no sam Stok się modlił, bo on y, potem twierdził, był bardzo niezadowolony z tego drugiego skoku i, i znaczy, stwierdził, no, że, bez... że po, po, poleciał siłowo, że źle to wszystko zrobił, że potem to ratował jak tylko mógł i że generalnie był przekonany, że nie wiadomo jak to wszystko będzie, że powinien na dużym spokoju wykonać swój skok, a że była nerwówka, no bo była. był taki. Znaczy, moment... no była, to, to, to, dla to... Takiego kasa i srebrny medal, no to jest to jest wielki wysiłek. Znaczy, to jest, to znaczy, to jest wieku... sukces życiowy. No. Znaczy to jest to, co, on chciał, yy, co chciał zrobić, no, także osiągnął. Znaczy, osiągną, wiesz, no, jak, osiągną, jak, przegrywasz, jak przegrywasz złoto olimpijskie o, o pół metra. No tak. No. <ślad> wiadomo. <ślad> no to znaczy wiadomo, że liczył, ale. Jak wrócimy do tego biegu i Holendra, to jest jednak trochę inne uczucie, tak, niż, niż to, że przygotowujesz się 4 lata, jesteś pewnym, że na pewno wygrywasz, wygrasz i przegrywasz o zero i trzy tysięczne sekundy, niż to, że Noriaki Kasai marzy o tym, żeby zdobyć medal i przegrywa złoto po prostu o, o czubek palca. No. No, no, Pół metra to jest, to nawet od dzioba, od narty nie dochodzisz do wiązania. No, faktem jest, że rzeczywiście Stoch był lepszy, tak? w sensie takim, że po pierwszej serii to jego prowadzenie było na tyle yy, duże że musiałby no już kompletnie zacząć że wszystko, żeby tak, a jest w takiej formie yy, że no, ciężko było przypuszczać, że on ten skok, nie wiem, skoczy tam 128 metrów na przykład, było wiadomo że on skoczy na takim poziomie, który mu to miejsce, miejsce zagwarantuje styl nienaganny, no bo jeżeli się bierze dwudziestki na skoczni normalnej na skoczni średniej bierze się dwudziestki, no to znaczy, że, że człowiek skacze po prostu na absolutnie najwyższym światowym poziomie tak? I, e, i tu chciałbym wrócić do, do, do tego o czym mówiliśmy wtedy, kiedy Stoch został wycofany z Pucharu Świata przez Łukasza Kruczka i wrócił na, na, do skakania na dużej krokwi przed turniejem czterech skoczni, e, do sposobu prowadzenia zawodnika w momentach kluczowych absolutny spokój pewność tego, że wie człowiek, który go prowadzi, wie co robi. Zaufanie zawodnika do trenera absolutnym zaprzeczeniem tego jest to, co wyprawia na przykład ze swoją karierą Piotr Żyła. To jest dla mnie w ogóle, ja naprawdę wolałbym oglądać Murańkę w tej chwili jako zawodnika znaczy nawet, myślę, re, myślę, nawet że, rezerwowego do myślę, turnieju. Myślę, że Żyła w drużynowym konkursie nie wystartuje, że tam Kubacki jednak na jego miejsce wskoczy. Znaczy, wstoczy, znaczy bo... ja mam wrażenie, że to znaczy, oczywiście jest tak, że yy, Sportowiec raz jest w wyższej formie, raz w niższej. Oczywiście na igrzyskach powinien być w formie najwyższej, najwyższej tak. ale no wszystko może się zdarzyć. Ja mam takie nieodparte wrażenie, że, że Żyle strasznie ta jego popularność chwilowo zaszkodziła. No jemu nie chwilowo, dlatego że on ostatni dobry skok to on oddał trzy miesiące temu. Ale mówiąc chwilowo, mówię o ostatnim roku, przypuśćmy. Tak? E, przypominam Mateusza Rudkowskiego, jemu popularność zaskoczy, za, zakończyła karierę no, po tym, jak został mistrzem świata i juniorów. E, myślę, że to niestety... Znaczy, popularność, niestety nie popularność na Facebooku źle się przekłada w przypadku Żyły to, na... W ogóle popularność w Polsce się często źle przekłada i to już nie jest sportowiec się na tym przejechał. No, nie, nie, wiem, czy, nie wiem, czy zauważyliście to, że Gregor Schliera Całek, po tym jak odpuścił kilka konkursów, pojechał na przykład przed samymi igrzyskami do, do emiratów odpoczywać, tak? Odpoczywać mhm. do Emiratów 72 godziny spędził w samolocie, po to, żeby 72, znaczy tam 72 godziny był na miejscu, a żeby tam dolecieć i wrócić, spędził 24 godziny w samolocie. Także ja rozumiem, że lubi latać, ale bez przesady. No i. I okazało się, że pointerowi kadra się Morgenstern ten wiadomo, no, na to nie miał pointer wpływu, ale cała. Gdzie jest Diethard, tak? który wygrał turniej czterech skoczni? Koczni? Heibek, jeden, jeden dobry skok na cztery na igrzyskach to trochę mało. A tu się okazuje, że u nas też to prawda, no, wielkiej tam. Wielkiej, znaczy generalnie. Nie, nie jest, jest trzech ludzi w... 15 chyba. Znaczy, kot mi więc... się bardzo podoba, jako, jako jak, mówi, jak powiedział mój syn, jest kicia. Nie, no i kot, i, jeśli, jeśli wracamy do turnieju drużynowego, to o kota i o ziobrę, ja bym się nie martwił. O Stocha oczywiście też nie. No, niestety brakuje czwartego. Żyła. Znaczy, tu, tu, tu jest system, kto mniej zepsuje, jeżeli chodzi o czwartego. Tak. No, no. Kiedyś był taki system, że zawsze z każdej serii się jeden naj, najsłabszy skok odrzucało. I wtedy można było mieć trzech tak naprawdę. No teraz już, teraz już, nie. już nie ma tak łatwo. Znaczy e... pocieszające jest to, że no, oprócz Japończyków, którzy dobrze bardzo wyglądali, tak, rzeczywiście nie wczoraj mają to, to tak, to niektórzy, ani Niemcy. A oni, nawet trzeciego też nie mają jeszcze. No, więc, na, przykład, więc... na przykład Finowie i Norwegowie nie no, mają, mają pierwszego. Nie mają, trzeciego, nawet, nie mają pierwszego <laughs> nawet. No, no, Kojwurantę <laughs> mają Finowie, który rzeczywiście wygląda w miarę przyzwoicia. To jest człowiek, który przecież zaczynał od kombinacji norweskiej i został tak trochę na siłę ściągnięty do, do, do, do skoków, bo rzeczywiście dobrze skacze. No ale Norwegowie mają Bardala i potem jest przepaść gdzie te czasy ja kiedy były Jokel, u nich w ogóle kiedyś jak obscen by jest ale jakoby go nie było i, i tak właściwie o każdy można powiedzieć że hmm. u austriaków no na ciężko cię... chodzi Norweg ten Fanamel czy jakoś tak, tam na który też nie wiadomo skąd wyskoczył a u, Niem a u niemców najmocniejszy jest Freund no, i to tak. Nie, no w końcu Kraus wyskoczył z, no z tak, ale, czwartego miejsca, chyba. Tak, ale generalnie mówię tak o takim poziomie mhm. na co dzień. Treningi, treningi, kwalifikacje, konkurs. No to Freund, Freund dostał fanfary. Natomiast... Panie redaktorze, jest taki na pewno przycisk, tak, żeby jeszcze zadzwonić. Tak, już. E, tak. Natomiast wracając jeszcze do, do skoków, e, tak się też zastanawiałem nad, e, nad popularnością tej dyscypliny w ogóle w Polsce, bo ona jest e, tak. Ona jest, faktem jest, że od roku, od 14 lat, od Małysza, to że... No, no, sukces przynosi popularność. No, no tak, tak, tak ale, się ale, ale jak popatrzy się, ja kiedyś bardzo mocno studiowałem przegląd sportowy w dwudziestoleciu międzywojennym, jak otwierano krokiew w zakopanym to była najnowocześniejsza, najpiękniejsza, zresztą do tej pory jedna z najładniejszych skoczni na świecie i tam naprawdę przyjeżdżała światowa czołówka, Top, tak, i wyniki, czy marusarza, czy, czy, czy innych polskich skoczków w dwudziestoleciu międzywojennym, tam przychodziło w dwudziestoleciu po 40-50 tysięcy ludzi, żeby oglądać skoki. I to był zjazd towarzyski nie na poziomie Januszy Pijanych, tylko to był zjazd towarzyski pod tytułem Kibice, prawdziwi kibice sportu z całej Polski, z Europy zakopane obok Szamoni i -Moriz w tamtym w tamtym okresie, było najnowocześniejszym. Ty wiesz ile oni pili? Pili, no wiesz. No. Ale pili szampana. Nasi Janusze teraz to są w ogóle baranki, mięknie, mięknie gołąbki. Tak. No nie no, Marusacz akurat był niepijący. Także... Mówiłem o tej publiczności. Tak. O tamtej. No, no, tak, ja tak, czytałem tak. o przedwojennym Zakopanem trochę. No ale wiesz, ale to to czym mówię, no, Samoris, Chamonix i Zakopane to były trzy najnowocześniejsze kurorty z najlepszą infrastrukturą przedwojenną, yy, tylko że Zakopane zostało na poziomie z 1939 roku, <głos> a Samoris i Chamonix trochę się w międzyczasie rozwinęły, tak? bo pierwsze igrzyska olimpijskie zimowe to rok 1924 i właśnie Chamonix. Yy, no Teraz Szamonii jakby dostało Igrzyska Olimpijskie, to dali radę, by je zrobić następnego dnia, bo mają Alberwil, Waltorens, mają Waldiser obok, mają Desalpes, mają w odległości jazdy godziny samochodem, mają całą infrastrukturę gotową w zakopanym ciężko byłoby rozegrać mecz hokeja w Nowym Targu. Ja pamiętam, że ten na Gobałówce teraz zrobili takie, takie saneczki, takie róże się jeździ. No, jechałem. jechałem. No, to może zamiast playów to <laughs> byłem rozegrać na tym po prostu. Też jechałem. Bardzo fajna zabawa. Tak, jest szybko. Znaczy, no szkoda tam, że to jest tak liniowo, jak czasami ktoś przed tobą jedzie i strasznie hamuje, to całą zabawę psuje tak parę razy połowy Trochę jak na basenie w rynnie, nie? że jakiś grubas się wyłoży i, <śm> i jedziesz, jedziesz nagle grubas no, grubasem. to jeszcze tak, yy, jeszcze przed igrzyskami, bo ostatni podcast nagrywaliśmy chwilę przed igrzyskami. No to bardzo mi było, w sumie trochę mi szkoda było Dawida Kupczyga, naszego chorążego, którego dziennikarze wszyscy uparcie pytali o tak zwaną klątwę chorążego. Czyli, że chorąży, który niesie flagę, to nie, reguń, nie zdobędzie medalu. No i ten biedny kupczyk, no to cóż on miał im odpowiedzieć na, na, nie na, na pytania? No tak, nie, nie, u niego klątwa nie działa. Tak, że zamiast 20 będzie 26 na przykład, no ale to różnica jest w tym momencie niewielka. Ale każdy wywiad z kupczykiem było pytanie o klątwę chorążego. No bo generalnie, jak ustaliliśmy, dziennikarze w Polsce o sportach zimowych wiedzą tyle, ile dowiedzieli się z gazet. No, ale tak już czytali o tej klątwie, to mogli do końca doczytać, na, na czym ona polega bo... I, i jakie miejsca w Pucharze Świata zajmuje Dawid Kupczyk yy, i gdzie, gdzie on jest, no bo to chociaż może to jest sprytne dać mu właśnie ten, no, przynajmniej no bo przynajmniej nie, nie, nie dotyczy, szansy nie może, nie straciliśmy, gorzej jakby brudce jakby dali, brudce dali no to albo, albo, albo Stochowi. Tak, albo stochowi no to... Ale y swoją drogą w Norwegii na przykład dali, dali flagę Svindalowi. Ale może u nich nie ma klantów chorążego. Właśnie, bo teraz, teraz dałem sobie sprawę, że faktycznie ostatni podcast był nagrywany jeszcze przed Igrzyskami, więc, tak. Jak, tak, więc może zdobędziemy się na takie, mimo że Igrzyska są w toku, na taką ogólną ocenę. Bo ja na przykład ja to powiem po tak. Ciekawe, po czy ale czy, nie czy redaktor Gaweł ogląda? Wiemy to w no, Redaktor Gaweł, jak go znam, to nie ogląda, ale ma na każdy temat zdanie <laughs> i cztery teorie. A natomiast, tak. wiem, czy widzieliście ostatni rysunek pana Raczkowskiego, który był tak, jak tylko go zobaczyłem, to mi się redaktor Gaweł skojarzył i miałem się go zapytać, czy, czy walentynki obchodził w tym a, roku. A, a co, co było, jaki Mój był jest taki, że y, pan daje pani kwiatka i pani mówi, ale jak to? Przecież ty zawsze miałeś w dupie walentynki. No tak, ale teraz mam tam soczi. <głosy> <głosy> to ja powiem tak. E, Przede wszystkim... jestem, czy redaktor Gaweł tak. kupił swojej żonie kwiatka. Chcia na chcia chcia chciałem powiedzieć, że otwarcie oglądaliście, otwarcie i A ja obejrzałem. Nigdy nie oglądam otwarcia dużych znaczy, imprez. Ja, a, już, a już na imprezach propagandowych to już w ogóle nie oglądam. Okay. A ja obejrzałem i muszę powiedzieć... No wiem, bo czytałem w komentarzach. Tak. I w muszę powiedzieć, że to było najlepsze mm, otwarcie. Ja staram się też nie oglądać. Jakiś kawałek zawsze obejrzę. Natomiast to było najlepsze otwarcie, jakie widziałem w życiu. Od strony plastycznej, od strony artystycznej. Ja, widziałem w Londynie otwarcie, świata. Nie ma porównania. Nie ma żadnego porównania. To w Londynie to był mały piesek pikuś w porównaniu no, z tym, co to, zrobili to, Rosjanie. budżet jest większy. Większy, czy ale budżet, budżet jeszcze niczego nie tłumaczy. No poziomu, artystycznego poziomu artystycznego budżetem ale Nie załatwić się. Nie, nie, nie, nie, nie. To było zrobione po prostu, momentami byłem zachwycony. Znaczy Rosjanie pokazali jedno: mianowicie udało im się pokazać w skrótowej formie i historię, i kulturę. Oczywiście, że to było propagandowe, ale też istotne, jakie elementy propagandowo oni tutaj wyciągali. No i muszę powiedzieć, że od strony jakby umiejętności pokazania swojej kultury no to to było mistrzostwo świata, bo bałem się zwykle tego typu otwarcia, to jest taki, taki popowy żyk. Natomiast tutaj oni naprawdę odwoływali się do, do jakby najwyższych, najwyższych elementów rosyjskiej kultury i robili to w bardzo fajny sposób. Także i balet, który tam był, muzyka w ogóle, odnoszenie, różnego typu odnośniki dotyczące plastyki, to jak to wszystko od strony graficznej i plastycznej było zrobione. No mistrzostwo świata po prostu. To tak mi się od razu, tutaj trochę zdradzę kuchni, ale E, oczywiście zachowując pełną skalę. Niedawno w Polsce odbyło się losowanie grup do mistrzostw świata w siatkówce, tak, które się odbędą. Mm. E, I z tego co wiem, to przostrzyła się wielka wojna i ja tego w końcu nie oglądałem, więc nie wiem czy to miało miejsce czy nie, ale natomiast była wielka bitwa pomiędzy tam różnymi osobami zaangażowanymi w tą całą imprezę, czy pokazywać w trakcie tego, tej imprezy, sukces polskiej drużyny Wagnera, czyli, czyli jakby nawiązać jakoś do tego, że w siatkówce mieliśmy sukcesy w latach 70-tych. Złoto olimpijskie po tak. I wielu ludzi było kompletnie przeciwnych, że to, to jest bez sensu pokazywanie czegoś takiego w trakcie takiej imprezy. Tak jakby w kontrze do, do, tego, do tego, co mówisz. Że. Tak, tak, no bo to taka dla mnie oczywista rzecz. Robimy Mistrzostwa Świata w siatkówce, pokazujemy, jest losowanie, jest to jakaś tam impreza... Bardziej no, samolosowanie to, to jest jakieś trzy minuty, tak? No. A do tego się buduje jakąś oprawę, która trwa pół godziny czy godzinę, żeby zająć w tym czasie ludzi. Mhm. No i właśnie pokazanie hist historii, pokazanie. Kultury tego sportu w kraju, który organizuje te mistrzostwa, dla mnie był szczególnie, że ona, oczywistą. Szczególnie, tak? że ona jest ta kultura. E, i, I to, że część ludzi była przeciwna, no dla mnie było jakieś organizatorów jakby tego, tego całego przedsięwzięcia. Ludzi odpowiedzialnych za zrobienie tego, którzy twierdzili, że pokazanie tego mija się z celem. Ale tak? właśnie nie rozumiem, jaki był argument, że to się mija z celem. Nie potrafię. Nie było, tego? nie był A. argument. Po prostu mija się z celem, Aha. bo to będzie nudne. O. Aha. No, jeżeli w nudny sposób pokażą, to będzie nudne. No. To, jest tak jak, to jest tak jak Brazylia, jak zrobi, zrobi Mistrzostwa Świata u siebie w Rio, nie pokaże Pelego. No. Bo po co? <laughs> znaczy, no, no, no bzdura. No. no właśnie, żeby pokazać i pokazać to tak, żeby to było w jakąś trawę? Jeszcze no. chcę powiedzieć, że bardzo się cieszę znaczy dwie rzeczy. Po pierwsze, bardzo się cieszę, że nic się odpukać nie stało, jeżeli chodzi no, o... nie dzieje się tam tak. nic złego, tak? Także no. to Opró oprócz, oprócz jednej rzeczy. Że w ogóle, tej... nie tylko tam w Soczi, o... tylko w ogóle w Rosji, dlatego, znaczy, że ja to... się bałem tego, że zaraz coś odpukać, wybuchnie gdzieś w jakiejś Moskwie m, albo w jakimś innym miejscu, więc po prostu super, że, yy, że to jest naprawdę, pomijając jakby aspekt sportowy, to jest coś takiego, że naprawdę się to przyjemnie ogląda, bo to Soczi się nieprawdopodobnie sprawdza. To jest inna sprawa. Ja pomijam te, tego znaczy, też. To że, się czy, sprawdza jednorazowo. Chciałem oczywiście, ci że tak. Oczywiście, że tak. I oczywiście, że to jest okupione ogromnymi pieniędzmi, okupione jest milionem różnych rzeczy. Nie wiem, bezdomne psy, ludzie, którzy potracili domy, skarpy, które się tam osypują, zniszczenie przyrody potworne. To, czy, to, wszystko, to, wszystko, prze, ale przede to wszystko. Przede, przede, wszystko przede wszystkim sam, same góry. Chciałem Ci powiedzieć, bo mam tam koleżankę, która jest tam wolontariuszką. Brak e... publiczności, o czym jeszcze... No ty, to, tu, tak, to, my, to tak, jest, to, to jest w ogóle masakra. No to, bo tam nie, nie ma ludzi. Tak, nie? Natomiast, nie? Natomiast, natomiast wracając, przez to, że zostały przekopane przez góry do dolin na przykład do tej krasnej polany i tak dalej zostały przekopane po prostu przez góry od morza zostały w celach ułatwienia komunikacji przekopane tunele no i ponieważ te tunele są to jakoś fizycznie mało zostało za słabo policzone one zasysają ciepłe powietrze z nadmorza w związku z czym ten wzrost temperatury, ten który jest teraz, to znaczy to, że trzeba przesuwać. W krótkich rękawkach biegają, tam Znaczy to, że trzeba przesuwać starty określonych imprez alpejskich, na przykład o godzinę czy dwie wcześniej, mimo tego, że śnieg jest cały posypany chemią, która nie dopuszcza do jego rozpuszczenia, i bierze się stąd, że temperatura średnia w samym Kurorcie, w górach w Soczi wzrosła o 2 stopnie średnio, czyli 2 stopnie średnio może oznaczać równie dobrze 8 stopni danego dnia. Czyli zamiast 0 o 8 rano mamy plus 8. A na plaży rano. jest zimniej w związku A, z tym, tak? Nie, nie, nie, bo to tak nie działa. Na plaży cały czas jest <śmiech> ciepło, bo jest po prostu 20 stopni na plaży. Ludzie się tam normalnie kąpią w morzu, ale to ciepłe powietrze, które jest z nadmorza przychodzi, jest zasysane przez tunele w górach i podawane jak dmuchawa podaje po prostu do, do, do kurortu. Tam nikt po tych igrzyskach w przyszłym, czy za dwa, czy trzy lata, jeżeli nie będzie bardzo ciężkiej zimy śnieżnej i mroźnej, w górach, nie będzie jeździł. Pokojnie. Ja tym myślę, bardziej. że tunel znaczy jest... się wykopało, znaczy... tunel można znaczy, a tak. To, to po pierwsze, a po drugie, okej, okay, to wszystko jest prawda. To, znaczy, to są takie igrzyska, które są ekstremalnym przykładem słowiańskiego postaw się, a zastaw się. No, znaczy, wcześniej staniemy... było takie chińskie postaw się, a zastaw się. No, ostatnie Chińczyków... igrzyska w ogóle, katarskie też będą niedługo. <śmiech> ale <jest mistrzostwa> świata. <śmiech> oni się ale... na wcześniej nie muszą <śmiech> zastawiać chyba. Tym no, bardziej rozumiem postawiam. czas momentami tych biednych ruskich, którzy w tym momencie oni mają pełną świadomość, że to jest taka orkiestra na tytan. Paniku, bo to nie dość, że to wiadomo, że tutaj e, to jest zrobione ogromnym góra kosztem. Góra lodowa im się rozpuściła. Tak, że się im wszystko może rozpuścić, że to zrobione zostało ogromnym kosztem. To jeszcze dodatkowo, nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, że e, bank centralny rosyjski wyłożył 20 miliardów dolarów zaraz przed igrzyskami, to żeby ustabilizować rubla, który potwornie spadał. I teraz zdali sobie sprawę, że no, to nie działa, bo te 20 miliardów to właśnie tak jakby wrzucił taki dowcip, powrzucają czegoś do bagna, tak? tak, bo... no, tak. Ka jak więc... karmił gościu białym serem bagno. Bagno, no to jest mniej więcej coś takiego, więc oni przystopowali i wynik jest taki, że teraz w czasie igrzysk po prostu Rubel, mimo tego, że powinien rosnąć w związku z igrzyskami, to leci na łeb i na szyję, to znaczy kończą się paliwa kopalne i Rosja z powrotem zaczyna znajdować się w głębokiej, że tak powiem... Żyźni. Tak, ciemnej <śmiech> przepaści. No i... Tym bardziej właśnie, że oni, oni sobie nie są głupi, zdają sobie sprawę z tego, gdzie się znajdują, że to jest taki taniec na Tytaniku, to nie odbierajmy im tej odrobiny, jak naprawdę czytam o tym, że tam podwójne toalety, albo ja mam takie poczucie, jak czytam te wszystkie sprawozdania prasowe, takiej szadenfreude, sz że znowu się coś tym ruskim nie udało, że tutaj coś było nie tak, a że kółko się nie zapaliło. Ale w telewizorze rosyjskiej się zapaliło. U Putina podobno, tak. Niego się musiał, Znaczy, nie, no, znaczy, generalnie. Znaczy mogę... Bo ja słyszałem właśnie a propos tego, to tak jest. Słyszałem ostatnio o tym, jaki jest produkowany taki największy show. Widzicie, jaki jest największy show na świecie, który jest w telewizji? Hmm. Nie wiem, ale pewnie jest w Azji. Bo można by powiedzieć, że no, jaki jest na przykład największy w naszej. Chiński mam talent. No prawie, to jest chiński nowy rok. Chiński Nowy Rok, który ogląda podobno 700 milionów ludzi za każdym razem, taka jest średnia. I podobno to jest robione właśnie w ten sposób, że ten Chiński Nowy Rok to jest taki show, w którym jest tam wszystko. Kuglarze zieją ogniem, poezja i wszystko jest takie mieszane, dowcipy, poważne jakieś wypowiedzi polityków. I że podobno to jest tak, że to przez tydzień odbywają się, to jest na żywo robione. Ale na żywo to oznacza, że tak, że najpierw przez tydzień to wszystko powtarzają na okrągło i na przykład jak jest jakiś sketch, który jest bardzo śmieszny. Występuje czterech, słyszałem właśnie takiego gościa, który tam występował. Wybrali czterech obcokrajowców, którzy występowali i mówili coś o Chinach. I na początku to było zabawne, śmieszne, lekko drapieżne i siedzi taka komisja, która po pierwsze cenzuruje, więc po, po dwóch dniach nic z tego nie zostaje. <laughs> Zostają tylko jakieś pochwalne hymny na, na, temat, na temat Chin. A poza tym oczywiście to jest jeszcze tak, że wszystko jest Puszczane z dwu, nagrywają jedną wersję wcześniej, która jest trzymana w zapasie i wszystko jest puszczane z dwusekundowym opóźnieniem. No, no, tak samo oglądałeś tak. Mistrzostwa Świata w 1982 roku i Igrzyska w Moskwie no, w 1980 tak, roku. Tak. Na, minuta była. <laughs> Który był został wysis dany i ujęcie było był przecież. publikę z innego tak. stadionu całkiem wrzucali w to miejsce. <śmiech> Więc to jest jakby druga strona medalu, że wyraźnie to otwarcie, które tak pochwaliłem, było chyba robione dokładnie w ten sam sposób, jak widać. Ja mam zawsze tak, takie mieszane uczucia, bo z jednej strony ja absolutnie sobie zdaję sprawę, że decyzje tego typu są decyzjami polit politycznymi, które legitymizują w jakiś sposób niestety to, co dzieje się na przykład, nie wiem, w Rosji, Chinach czy, czy gdziekolwiek jak indziej, łącznie z Berlinem w 1936 roku, gdzie to była też decyzja polityczna MKOL-u, pierwsza z, z głupich. No, ale to, wiesz to, to możemy wygrzebać, ja poszukam takich informacji, bo nie wiem czy, czy wiecie o tym, a to ja tylko wiem tylko tyle, że mi się tak to o uszy obiło, że tam podobno, jeżeli chodzi o korupcję, to był pierwszy wielki przykład korupcji, w którym uczestniczył, że tak powiem, twórca ruchu olimpijskiego bardzo poważnie. No. Znaczy, że przytulił masę kasy nie, nie, od Hitlera ostatni, wtedy. Jak rozumiem. <śmiech> Bardzo słuszna uwaga, bo teraz też nie sądzę, żeby rozdawać <śmiech> igrzyska Chińczykom czy Rosjanom tylko dlatego, że się ich lubi. No, no niestety, no, skądś budżety MKL-u uef -y i FIFA się biorą, tak? Nie biorą się, broń Boże. Yy, na przykład weźmy takie igrzyska w, yy, w Barcelonie w 1992, gdzie sama ranch, czyli bardzo znany i kompletnie nieskorumpowany <głos> polityk związany z, z reżimem frankistowskim na przykład decydował o tym kto, gdzie i jak. No, no takich sytuacji jest oczywiście wiele, natomiast abstrahując od tego zupełnie ja mam... Chciałbym wrócić jeszcze na Igrzyska do sportu, bo jest jedna rzecz, mi się przypomniała. No właśnie I... chciałem teraz powiedzieć tak. zdanie, które pozwoli Ci wrócić. Dobrze, albo ja chciałem tylko opowiedzieć mecz hokejowy Stany Zjednoczony, Związek Rodzicki no ja go niestety nie widziałem więc nie podpowiem natomiast cały czas mam takie poczucie że jak są igrzyska to jakoś mi się lepiej w ogóle generalnie telewizję ogląda i jakoś mam lepiej zorganizowane życie bo wiem co mam, wiem, co mam w telewizji oglądać wiem, że wstaje. No, jest ćpunem sportowym no, no jestem, no oglądam nawet karling no który zresztą został rozłożony w Polsce przez komentatora obecnego Marka Jużwika który jest prezesem Związku Hardlingowego i doprowadził do tego, że nie odbywają się żadne już treningi reprezentacji Polski. Tak, chciałem pozdrowić pana Marka. Czemuż? Czemuż to czemuż, to? No bo niestety okazało się, że nie ma pieniędzy, bo my mamy... miał, miał ściągnąć... Czajnik fut... już się skończył. Miał, miał, tak. no, czajnik kosztuje... Tam, no, mówiliśmy w jednym się... z pierwszych podcastów, miał, o tym, ile kosztuje ten tajniki. czajnik. No kosztuje. A... No, Cześć, bo to jakiś tylko jeden granic a jeszcze, w jednej kopalni wydobywany w tego herbaty nie ugotujesz, więc no. to a, a, czajnik. A do tego waży 20 kg, więc no, no. w ogóle nawet wożenie go nie ma Dokładnie. sensu. Na piknik też go ciężko no, zabrać. no ale ponieważ tutaj jest jakby... Trzeba, ponieważ lodowisk nie jest za dużo, a trzeba zarabiać, no łatwiej jest zarobić na wycieczce szkolnej, która na Stadionie Narodowym, co jest nadal uważam chwalebną chwalebnym pomysłem, że dzieci i, i nie tylko jeżdżą tam na tym lodowisku, no ale na przykład na Torwarze w związku z tym już, ponieważ Torwar musi zarabiać, no to nie zarabia na y, y, związku karlingowym, no bo on, no, Musi trenować, tak jak mówiliśmy w piątki o 5 rano. to teraz no, Z okazji nawet... wbudowanie Hali do Panczenów, myślę, że dałoby radę gdzieś tam Zarabiać, kar spokojnie. Kar Karlingowy wcisnąć spokojnie. też. Spokojnie. Musiała być tylko normalnie y, umieszczona, tak, czyli w jakimś takim miejscu, żeby y, tam gdzie te kluby są zrzeszone, w Polsce, żeby wszyscy mieli jakąś łatwość dojazdu i odbywania normalnie treningów. Y, szczególnie, że no, w programem Olimpijskim objęte jest pewnie kilkunastu y, mężczyzn i kilkanaście kobiet, więc oni mogliby zgrupowania i tak odbywać. niechby by to była, nie wiem, obojętne Spała, tak, która jest w centrum Polski od Tomaszowa Mazowieckiego, Łodzi, Warszawy jest bardzo blisko, a te kluby jednak rzeczywiście są skupione niedaleko. No, no ale to, to już nie mnie decydować, bo jak ja miałbym miał decydować, to rzeczywiście zrobiłbym tak, jak Opowiada, opowiada mi się właśnie w ostatnich dniach, że ci wracając do polskich piłkarzy, że są profesjonalni no to grają w piłkę, zarabiają pieniądze a przecież taki Brudka jest strażakiem no to jest niepoważny sportowiec no to ja bym chciał, żeby wszyscy polscy piłkarze byli niepoważnymi sportowcami, którzy chodzą do pracy a potem grają w piłkę i chciałbym zobaczyć czy, czy ich wyniki w związku z tym się poprawią, bo nadal uważam, że ja myślę, że to im by nie zaszkodziło. Do nikomu by nie zaszkodziło. Tak. Ja z oślim uporem wrócę do meczu hokejowego Związek Rzeczyzni. Radziecki, Stany Zjednoczone, do której... którego nikt z nas nie oglądał, jak rozumiem. Ja no oglądałem oglądał Dariusz Szpakowski, który powiedział, że kończy się pierwsza połowa. To przeczytałem. Dlatego o tym nie słyszałem. <grym> Ale dobre. E, w każdym razie tam są dwa elementy, które są dla mnie mocno niepokojące. Po pierwsze... E, jak mógł amerykański sędzia sędziować mecz Stanów To normalne. Okay. To Dobrze, to, to nie już... bardziej okay, zastanawia, okay, okay, okay, okay, nie okay, bardziej zastanawia, takie... dlaczego w dogrywce Amerykanie, bo akurat dogrywkę widziałem, dlaczego Amerykanie w dogrywce będąc sam na sam z bramkarzem nie strzelił. Natomiast tam jest <grym> podobno cała ta afera polega na tym, że bramka nie została uznana, z tego powodu, że bramka jako fizyczny przedmiot została przesunięta. To jest normalne. Tylko, że właśnie została przesunięta <grym> bramkarza. przez bramkarza i podobno specjalnie, bo po, podobno któryś z Rosjan się wypowiadał, który gra z nim Grubile, manager, tak. że że to robi ciągle. Stały tak, numer. że to jest jego stały numer. No i teraz pytanie jest takie, czy jeżeli się ocenia, bo to nie jest piłka nożna, tak? Tam generalnie. W piłce nożnej bramki się nie da przesuwać. No to, tak, ale to nie tylko mi nie o to chodzi. Na pewno tylko, nie bramka sam. Tylko że tam też podejmuje się decyzję, oglądając na przykład powtórki. Więc pytanie, jak się, jeżeli się ogląda, to nie można obejrzeć kilka minut wcześniej i zobaczyć na przykład, że ten bramkarz sobie delikatnie sam bramkę przesuwa. Znaczy, problem... I w tej sytuacji uznać tą bramkę. Problem chyba jest w przepisach niestety. Znaczy przepisy mówią albo że zabić to, że, bramkarza na miejscu. Że bramka, znaczy w, ty, w tej sytuacji można było zrobić tylko tyle, że bramki nie uznać i dać karę bramkarzowi. Znaczy nie ma możliwości uznania bramki przy ruszonej, znaczy uznania gola przy ruszonej bramce. No tak niestety mówią przepisy. I ruszenie bramki jest. Szczególnie, że linie na lodzie jest ciężko przesuwać. Ale to w takim razie ja mogę w tym momencie założyć drużynę hokejową, która nigdy z nikim nie przegra. Ponieważ bramkarz zawsze będzie odsuwał bramkę i w tym momencie już nie ale będzie dostawał możliwości. karę. No to, do, to będzie dostawał No to wstawiasz drugiego, to gracie już jednego mniej. Tak? Ale zobacz. Rus... Drugi rusza bramkę, gracie dwóch mniej. Wszystko Jak jedno. was wszystkich wyrzucą, nie będzie miał kto ruszyć bramki. No tak, ale to. My... I wtedy no... do pustej wam nastrzelają. No ale myślę, że to już nie dojdzie do tego momentu, że. To nie... no zależy, jak to będzie... To jest ta, ryzykowne taktyka. Jaką, taktykę. Taką się przyjęło. Kiedyś, A ja kiedyś miałbym na przykład. Nie miałeś spotkań z remisami. Nie spotkań samych bramkarzy na to. I, mogli Co ursać, za problem? Mogli kiedyś bramka, na przykład zbój łamignat przywiązał bramkarza z bólu. do słupka <laughs> tak. i wtedy ten oto sposób e zdaje się. Przy tej metody obrony, która polega na przesunięciu lekkim bramki, każdy może być bramkarza, Prawda? Odważny tylko musi być. No, muszę znaczy, dopytać, ma, mało, mało jest dyscyplin sportów, w których rzeczywiście oprócz hokeja da się bramkę przesunąć. Ja muszę dopytać, mam kolegę, który jest specjalistą hokejowym i, i, i miałem się go właśnie zapytać, jak to jest z tą bramką. To w Polsce jest ze trzech. To masz szczęście, że znasz specjalistę <śmiech> hokejowego. Adolf Dymsza, specjalista hokejowy. <śmiech> Już nie żyje, niestety. Chciałem jeszcze, jak planowałem sobie, o czym będziemy rozmawiali w tym podcaście, poruszyć temat tak zwanych wielbłądów, którymi są nasi reprezentanci, którzy pojechali do Soczi. To mi tak się nasunęło, jak Taki widziałem. Wielbłądów. Znaczy tego, że część naszych, część naszych zawodników pojechała tylko po to, żeby na swoich garbach działaczy zawieźć tam do Soczi. A, myślałem, że myślisz, bo ja wczoraj, wczoraj mój kolega, jak to zauważył, pojechali, żeby nosić Stocha. O, o naszych <śmiech> skoczkach tak. niektórych. A czy oni go było tam nie upuścili? Nie wiem, czy tak, widziałeś, że, że takim a, że to wabetki, się zachniał się. Wobec akurat to jest niesprawiedliwe, bo oni mają całkiem niezłe wyniki. Znaczy, ale... no są oczywiście sportowcy, którzy tam. Ale biorąc pod uwagę cztery złote medale, to tutaj zostało wytrącone. Czyli znaczy, jeżeli broń sportowców z ręki. jest 50 paru, tak, w tym układzie już mają cztery złote medale. Co prawda zdobyte przez trzy osoby. No i to raczej w programie indywidualnym trenowane niż systemowym. No ale mimo wszystko. Znaczy. Niestety uważam, że narciarstwo alpejskie jest, kompletnie się skompromitowało, jeżeli chodzi o, o starty Polaków. No, w Polsce nie ma narciarstwa alpejskiego profesjonalnego. No, nie ma, bo tak, jest... coś takiego nie istnieje. No, nie, no, jak nie, się nie. ma nie kompromitować? Znaczy, wiesz, no, to są ludzie, którzy na co dzień trenują, przygotowują się przez, no, za duże pieniądze, przez dłuższą część roku, nie? Trenują w Nowej Zelandii, w Alpach, no, jeżdżą, kurde, naprawdę dużo, tak? No jest to, po, oni prezentują poziom, znaczy to są w porównaniu z, ze mną, to są bardzo dobrzy narciarze, no no tak? ale nie może być tak, że nie ma po systemu. W porównaniu ze mną zawodnik Ech. trzecioligowy w piłkę nożną i tak jest Dobry. Le, lepszy. Niewiele, ale, ale no, jest. Nie, nie, niewiele. No myślę, że drużyna złożona z trzecieligowców. Z dużą, złożoną z nas, no nie, wygrywa spokojnie. ze mnie. Nie, no, nie, to nie, nie, nie, nie, o tym absolutnie to nie. To, to, to nie, nie. Ale już ligowców były, którzy będą w naszym wieku? Też, Nadal. też, też. Tak, też tak, też tak. skopaliby nas nie, dosyć to jest, mocno. To, to, to... Nie, to są jednak sportowcy. tak? Przesuwalibyśmy bramkę. <laughs> Chyba, że byśmy przesuwali bramkę. Albo postawilibyśmy tam dziesięciu Ernestów na bramce i wtedy moglibyśmy grać. Nie, nie, to jest. znaczy, Natomiast mówię o tym, no, jaki poziom. W... Znaczy, w ogóle uważam, że poziom narciarski, jeżeli chodzi o narciarstwo alpejskie na takich igrzyskach jest niski we wszystkich dyscyplinach i kobiecych i męskich. Okazuje się, że jest po 6-7 sportowców, którzy trzymają odpowiedni poziom i między sobą będą rozdawali medale i tak jest. I... Tylko, że to jest trochę tak jak z naszym hokejem. Teraz Słowenia ogrywa Słowację w hokeja trzy do jednego. My dwa lata temu, czy trzy ze Słowenią jeszcze walczyliśmy jak równy z równym w hokeja. Teraz Słowenia ogrywa Słowację a nas, nie, a, a nas nie, ma. nie ma, my jesteśmy w jakimś w ogóle średniowieczu i w takim głębokim hokejowym średniowieczu. Tak samo jest z narciarstwem alpejskim. Swego czasu zawodnicy tacy jak Andrzej Bielawa, Andrzej Bachleda zajmowali miejsca w Pucharze Świata 18-20. Jechali na Igrzyska, Bachleda zajmował w kombinacji... No Tlauka, które w ogóle no, w pierwszej dziesiątce się potrafiły załapać. No tak, i były na podium w Pucharze Świata się im zdarzało, mm -hmm. tak? No ale od tamtej pory, od, od połowy, od Nagano, gdzie Bachleda był piąty w kombinacji, w Polsce po prostu nie ma narciarstwa alpejskiego. i to jest w ogóle, mnie to serce krwawi, no ale kurczę, Ondrej Bank, Czech, który trenuje z Polakami, po y, zjeździe do superkombinacji był drugi. Da się. Da się po prostu zjazd do superkombinacji, trenując na tych samych stokach, tak? Da się to zrobić. No, no ale zauważyłem że w narciarstwie alpejskim to dobra, możemy tam sobie wspominać właśnie te miejsca 15, 10, czy nawet teraz no na tak, czas ale podium, wiesz, ale nigdy nie mieliśmy. No oprócz tego, Bachlery w kombinacji na piątym miejscu i wcześniej jego. Łatwiej ojca... wybudować sobie skocznie niż górę, mówiąc to, krótko. No tak, ale. To na pewno. No to tak, prawda? ale wiesz, no, są, są. są... W no, Wanny May nie widziałem, jak jechała. To <laughs> na pewno gdzieś można to znaleźć na jakimś YouTubie albo nie. To pocieszające jest dla Igrzysk tak. Olimpijskich, że rzeczywiście je nie widziałem. No, y, znaczy, i to, to jest tak, taka moja wycieczka w stosunku do tego biura, które tam jedzie. Rzeczywiście nie wysyłałbym na imprezy i typu Igrzyska Olimpijskie sportowców, którzy mają zajmować 35. miejsce. Z całym... No ale wtedy ci działacze by nie pojechali. Musieli znaczy, musieliby pojechać za własne pieniądze. Czy znaczy, wiesz, działacze, oprócz tego jedzie ambasadorzy typu Otylia Jędrzejczak, na przykład, która opowiada o tym. Ale oni się nie wliczają do. Ci ambasadorzy nie wliczają się do tej, że tak powiem, grupy. To znaczy, jest... A co, co Otylia Jędrzejczak wie o sportach zimowych? Po co tam jedzie? No, to... no Adam Małysz no, nie, nie pojechał. No nie, nie pojechał, ale, ale nie, nie, nie z własnej woli, tak? No, no, chciał jechać. No on by się tam ale... przydał. Tak, ale się nie dogadali się, no po prostu. Ale to ktoś, ktoś komuś czegoś nie wytłumaczył. Ktoś komuś czegoś tam... nie zapłacił tam tak. Tak. bardziej, nie Nie, nie, nie nie, nie, nie, nie, bo tam cała sprawa poszła o sponsorów, to znaczy o to, że no tak, widocznie... Kłócili się sponsorzy znaczy tam Nie było, nie, było, nie, było, nie było żadnej kłótni, to nie o to chodzi. Znaczy nie, chodzi o to, że był, była... No, y... Znaczy Lotos z Orlenem. No. Nie, nie, nie, prosta sprawa. To no. też jest a propos tego, jak jakiego typu y, imprezą no, są. To jest tak, każdy iPhone'y zaklejać Tak, każda, no, ta, ty, każda ty, duża impreza no, posiada, Samsung, no posiada wie, no. własnych sponsorów i ci sponsorzy mają na czas igrzysk pełną wyłączność na sponsoring, więc Adam Małysz nie mógłby tam pojechać w tej swojej koszulce oklejonej po prostu logami swoich sponsorów, a z drugiej strony on posiada kontrakt z tymi sponsorami, zawsze który, jak się pokazuje w telewizji. Ta, którego mówimy, nie może przerwać na czas, no, na czas no, tych panie. igrzysk. No, no i właśnie. Adam nie Małysz nie jest, jest Adamem Małyszem, tylko jest wieszakiem na koszulę. Tak, ja teraz słyszałem. Y z całym szacunkiem do pana Adama, I I teraz wyleciało mi, mi z głowy jak się nazywa taki e, słynny e, brytyjski kolarz, e, który jest świetnym e, sprinterem. Kolarskim. Rowerowym. Kolarskim tak, no rowerowym. na no, jaki masz być kolarz? Nie wiem. Cavendish. Yes. Cavendish. Yes. Cavendish. Słyszałem z nim jakiś wywiad ostatnio i on powiedział w sposób całkowicie szczery i cyniczny powiedział czym jest drużyna kolarska? zadał takie Mośnikiem pytania. reklamowym. Dokładnie powiedział, szybko przemieszczającym się banerem. <laughs> Nie, no zdecydowanie, no jeżeli popatrzysz na nazwy, jeżeli popatrzysz na to, w jaki sposób są y, lokalizowane tam... Y, Nie, to jest to wszędzie, no popatrzmy na nazwy klubów siatkarskich w Polsce, szczególnie kobiet. Przecież to tam jakaś, jak się nazywa teraz muszynianka, to nikt chyba nie pamięta, czy klub z muszyny. Który... On powiedział tak, my pracuj... my... Spokój, Już no, tam jest z, z 8 słów, zanim się dojdziemy do nazwy właściwej. Mówi, My pracujemy teoretycznie, niby tak jest, że niby to jest wysiłek zbiorowy, ale tylko jeden może przekroczyć metę jako pierwszy. Ale de facto na koniec my po prostu pracujemy na to, żeby logo naszych sponsorów, loga naszych sponsorów były jak najbardziej widoczne, a nie będą widoczne, znaczy, jak zespół do, na, na, na tych igrzyskach doszło do sytuacji takiej, że zawodnik, nie pamiętam, z Trinidadu czy z Wenezueli czy skądś wystąpił pod nazwiskiem zarejestrowany jako Bruno Banani. Jak wiadomo, nie nazywa się Bruno Banani, tylko tak się nazywa jakaś taka marka, która produkuje tam perfumy czy coś takiego. No i chłop po prostu bije tam rekordy popularności, no bo występuje na igrzyskach jako Bruno Banani. I to jest taki case, do którego, że tak brzydko powiem, przypadek, do którego MKOL będzie starał się nie dopuszczać w przyszłości, no bo równie dobrze zaraz będzie się ścigał Levi Strauss yy, yy, z, Gianni Versace z Gianni Versace i z, i z, z Emporio Armani. Ta, I zajmą trzy pierwsze miejsca na podium. I to jest następny krok w sportach indywidualnych, tak jak zespoły. Teraz słusznie, jak zauważyłeś, mogą się nazywać w taki sposób, że nikt nie pamięta, że ten zespół na przykład 20 Ale Bruno Banani startuje raczej. No to bo właśnie, ja mu już nie zdążyli go zablokować. jest pierwszy Bruno Banani. Teraz faktycznie będzie tak, że będą występowali zawodnicy. Co się no to swoją drogą naprawdę istnieje taki. Y bokser, nie wiem skąd on pochodzi, czy też jak pan skrzecz woli pięścia, który nazywa się Erikson Lubin. Więc myślę, że równie dobrze mógłby być żeńską dużą siatkówki jako sam z siebie. Posłuchajcie, e, chciałem powiedzieć, że nasi słuchacze domagali się, żebyśmy więcej mówili o sportach niszowych. I dostaliśmy. Tak, czytałem. Tak. A propos tych. Table, table football. Tak, dokładnie. A redaktor czytał? Table football, nie. Czyli te piłkarzyki. Dostaliśmy ja za. Nie umiem w to grać w ogóle, ale dostaliśmy za. Mistrzostwa Polski. Mistrzostwa to Polski są. I pani prezes Szkół średnich, hmm. pani wiceprezes do nas Wrocławskiego Klubu Piłki Stołowej Sportu, dla niektórych zabawy zwanej piłkarzykami. Tak tak napisała, napisała do nas i zaprosiła nas na te mistrzostwa do Wrocławia, które odbędą się między 28 lutego a 2 marca. Ja uważam, że to bardzo fajny pomysł i bardzo fajna impreza, ale chętnie byśmy pewnie pojechali zrobić jakiś reportaż, ale to jeszcze musimy przedyskutować, bo nie wiem, czy, czy znajdziemy w naszym grafiku... Znaczy ja, ja w grafiku i w budżecie no. mogę no. mieć problemy. Dwa, cza, czasowe i finansowe, niestety. No, ja w ten weekend na pewno już sprawdziłem to sobie, ja niestety pracuję ciężko, zarobkowo. Ale bardzo nam miło, że pani zostaliśmy zaproszeni się obezwała. No. I wspominamy o tym, jeżeli. Tak, i bardzo nasi słuchacze z Wrocławia, to zachęcamy, żeby się udali i obejrzeli. A gdzie to się będzie odbywało? Wrocławiu. To się będzie odbywało w liceum nr 1 przy ulicy Poniatowskiego oraz w Sky Tower. Czyli finał będzie pewnie w Sky Tower? Pewnie tak. Lepiej robić to niż na przykład grać na konsoli. Na pewno. Chociaż Bravik ma... na przykład woli konsole. Czasem się można nawet całkiem nieźle spocić, przynajmniej na moim amatorskim poziomie. To ja się. Nie no, ja tam patrzyłem, widziałem po prostu, obejrzałem sobie kilka zdjęć. Niektórzy zawodnicy podchodzą do tego całkowicie no tak, tak, profesjonalnie. Ale szczególnie oczywiście Aż ja ci tam mają, tak. mają, mają dużo sukcesy oni potrafią jakieś cuda wyczyniać, co szybkie ręce. Nie no, żeby żonglować jakieś to. Akcji, znaczy, jak ja patrzyłem. Tak, patrzyłem. żonglować? Na wyższym poziomie zawsze mi się wydawało, że jakby ten sport się zaczyna ograniczać do, do jednego szybkiego uderzenia na bramkę, tak? Albo, albo udać się i, i trafiasz, albo nie trafiasz. Bo tam już potem chyba. Chyba już potem to jest trochę tak jak w Bilardzie, że bardziej gra kombinacyjna, jak już się umie w to grać. No, myślę, że jest jakaś tam jak w każdym sporcie powtarzałem no, ruchu ale też sport refleksu podejrzewam jednak mimo wszystko no tak no, więcej, w szczególnie w obronie w no, jeżeli, znaczy, ostatni je... raz na poważnie grałem w te piłkarzyki na cyprze no to słuchaj domczasowe europa w klinicy temu. z drugi na, na cyprze to ja na, nawet, drugim, na, drugim na cyprze co. to ja nawet pokonałem w bilarda mistrza cypru w parze co prawda z koleżanką żanną byłem a on był sam pokonać go w w Bilarda. Wdzielił go piłem w głowę. Nie, nie, <laughs> nie. nie, nie. nie, nie. Wy, I wygrałem dzięki temu, ale to miałem dobry dzień rzeczywiście. Drugi raz bym go nie pokonał. Pewnie na dziesięć razy przegrałem. Ja myślę, przegram. że to jest niemożliwe. Graliśmy w Bilarda wielokrotnie razem. Także albo ten mistrz nie był mistrzem, albo może mistrz, mistrzu. właściciel lokalu nawet Bilardowego Aha. w Pafos. Aha. Albo może był jedynym cypryjczykiem grającym w bilarda i dlatego <grym> i siłą że był, był mistrzem. O nie, to, to miałem, do, miałem dobry dzień. W bilarda nie grałem no, my parę na parę lat. No, to, no, teraz podczas pobytu w Krynicy nauczyliśmy kubankę jedną jeździć na snowboardzie. Więc zastanawialiśmy się, czy jeszcze zdążymy ją do Sochi wysłać, bo reprezentacja Kuby nie jest zbyt liczna. Snowboardowa. Myślę, że w ogóle reprezentacja Kuby... <grym> chyba nie widziałem kubańczyka na igrzyskach zimowych. Chyba nie było. Chociaż bardzo tam różni, dziwne kraje mają powystawianych, mają. pojedynczych reprezentantów. No mają, no jest 50, chyba 7. Krajów reprezentowanych. Na... Rozumiem, rozumiem. rozumiem nie, tak. właśnie, właśnie dostałem informację. To ten SMS, który tak piknął w międzyczasie. Tak? Dostałem informację, że nie muszę się tak bardzo spieszyć No to dlaczego wprowadzać więc... taką nerwową atmosferę? No. Więc tak, możemy spokojnie zakończyć tradycyjnym chcia 15-minutowym. Chcia e chciałem się, że po, że po, no, zakończeniem. Zakończyć zakończenie Bo Polska przed igrzyskami w Soczi to był jakiś tam kompletny. Ogonek, jeżeli chodzi o klasyfikację medalową, zysk. zawijany. Tak, Gdzieś tam na samym końcu. Natomiast teraz. Polska złota, znaczy, jak, te... zależy, jak się te medale liczy, bo Amerykanie liczą inaczej. Ale to Amerykanie. Na, naj, najpierw biorą sumę, a potem dopiero. Nie, nie, to nie, to liczy się. Znaczy, Polska I to było klasyfikacji... i to jest tak naprawdę słuszniejsze podejście. Nie tak? znaczy, też, no ale. Jeśli to... mierzymy siłę danej, danej nacji, no to bardziej się liczy ilość medali, a nie ilość złotych, tak. Bo, no, no, tak, tak. no ale tak, tak czy inaczej Polska nagle awansowała na 22 miejsce w historii Igrzysk Olimpijskich Zimowych, a w letnich Polska, która ma bogatą tradycję i zdobywała czasami po 7 złotych medali, jest prawda na miejscu 18, więc ten nasz dorobek letni i zimowy tak powoli się zrównuje. Jeszcze tak jak dołożymy, a mam nadzieję, że dołożymy, chociaż napisałem taką wróżbę wtedy, no, kiedy... Złoto, nie wiem, może, ale, ale medal, jakiś medal zdobędą. Tak mi się wydaje. Ja myślę, wydaje. że mają szansę na, na to, żeby zdobyć medal. Natomiast na złoto to bym. Ja dużo szczęścia to może być. być ale. ale ja, ja, ta, ja, ta, ja tam wróżąc, wróżąc przed igrzyskami, wtedy kiedy, ja kiedy, wtedy kiedy powiedziałem, że nie będę się bawił we wróżby, bo generalnie uważam, że w sporcie sport polega na tym, że należy kibicować sportowcom, a nie y, bawić się w wilczenie, że dzisiaj Polacy zdobędą dwa medale, a w ogóle zdobędą ich 12. Bo ten, kto powiedział, że Polacy zdobędą 8 czy 12 medali na igrzyskach zimowych, to musiał być niespełna rozumu, mm, albo nie, ja wypił, wypił be, beczkę bimbru dzień wcześniej. Y... W sporcie jest tak, że generalnie medale zdobywają ludzie, którzy w określonym sezonie i w sezonie poprzedzającym sezon, ten w którym startują osiągnęli jakieś wyniki czego najlepszym dowodem są medale Justyny Kowalczyk, Kamila Stocha i Zbigniewa Brudki i jak pisałem taki komentarz o szansach medalowych Polaków, napisałem, że zdobędziemy prawdopodobnie cztery medale dwa Stocha, jeden Justyny Kowalczyk i jeden w panczenach tylko że jeszcze liczę na, na sztafetę kobiet rzeczywiście w panczanach bo patrząc na wyniki w drużyn, drużynowym w drużynowym tak patrząc tak, tak, tak drużynowym tak patrząc na patrząc na wyniki na wyniki dziewczyn to że, no, trochę, ta, trochę taka sztafeta bo jeżeli liczy się wtedy kiedy jedzie ostatnia licząca się no ale czy jesteś tak nie, mocny, nie, przekazują, jak... nie przekazują nie przekazują jadą, ale jadą liczy się czas ostatniej która dojechała no i i tu rzeczywiście polki mają bardzo wyrównany ten skład u mężczyzn, Szymański, niedźwiecki Brudka też jest. No jakaś jest. jakaś tam. Jest, ja bardziej myślę, że to będzie jakieś takie czwarte, piąte, szóste miejsce. Natomiast u kobiet, tak. No i w, w, w drużynowym konkursie skoków, no bardzo bym chciał, żeby to był medal złoty, srebrny. Albo jakikolwiek, czyli brązowy złoty, albo jakikolwiek. I no ale to, to, co się wydarzyło teraz, rzeczywiście te cztery, e, cztery złote medale, no to jest e, no jak w czasie twojego pobytu w 96 roku e, w dawnej Jugosławii, a mojego w w Finlandii wtedy, w Atlancie, jak szukaliśmy Polaków w klasyfikacji medalowej niezależnie od siebie i nie było ich, bo byli na pierwszym miejscu. Szukaliśmy od dołu. To, tam jakoś tak, no to, to potem się zmieniło na dzień dobry tam. Ta Renata Maurer, dwa medale, chyba zapaśnicy coś tam. Nagle się okazało, że no bo wtedy było po trzech tak, czy czterech dniach prowadzimy w klasyfikacji Był Wroński, w, w, był Wroński na stóla i Renata Maurer chyba w pierwszym i drugim dniu. Trzy złote medale Polacy tak, w Atlancie tak, tak, no, zdobyli. w no, pierwsze, dwa pierwsze dni było... Tak, w było 5 medali w sumie. Tak? tak, ja tak zacząłem od 20. miejsca w klasyfikacji, gdzie ten Poland. Dochodzę dochodzę Płola. Ja, ja jeszcze, ja jeszcze Cyrylicą mam tą gazetę. A ja miałem na przykład Na pierwszy po, po fińsku jest Płola. A potem jeszcze Robert Korzeniowski. Człowiek, który zdobył 4 złote medale, a tak się wygłupił. No to niewiarygodne. można się wygłupił? No, z komentowaniem osiągnięć Justyny walczy Jak można sobie zatrzeć w pewnym momencie, będąc po, po, powikłanym w, w różne układy biznesowo-polityczne, jak sobie można zatrzeć instynkt sportowo Yy, no myślę, takim... że do, do pana Tomaszewskiego ma bardzo daleko jeszcze. Ale coraz, I, i pana idzie, laty. coraz bliżej <laughs> idzie zacierania Ale, swojego bo, dobrego wizerunku. Bo, powiem Ci, że jak przeczytałem ten jego komentarz dotyczący startu Justyny Kowalczyk i tego, ile to Polskę kosztowało ten jej start w ogóle na igrzyskach i jakie, jaka to bieda i w ogóle wszyscy liczyliśmy na to, że ona będzie przygotowana, to wtedy mi się tak trochę ulało, bo sobie przypomniałem jak Robert Korzeniowski w 92 roku w Barcelonie przez gówniany błąd techniczny został zdjęty z bieżni stadionu olimpijskiego idąc po złoto w Barcelonie i ile to kosztowało wtedy polskiego podatnika w młodym trzyletnim narodzie takim co dopiero się tutaj buduje no i Robertowi Korzeniowskiemu się nie udało i nikt mu tego nie wypominał wtedy także czasem lepiej zamknąć paszczę i spojrzeć wstecz te swoje 50 kilometrów i zachować odpowiednią pokorę i pomyśleć, czym tak naprawdę jest sport. Właśnie tym, że czasami butci się rozwiąże i przez to przegrywasz medal. To jest jedna sprawa. Natomiast to jeszcze, znaczy nie da się tego do końca zrozumieć, bo sportowiec tej klasy powinien wiedzieć o tym wszystkim, co mówisz. No właśnie. Natomiast okej, okay, to, że komentatorzy mogli zacząć w ten sposób reagować, to jest jedno, ale prezes Apoloniusz Steiner, który generalnie jest jakby prezesem tego związku i powinien wiedzieć trochę więcej na temat jakby sytuacji. No jemu się też zatarł instynkt no i, ale to, znaczy Jemu się zatarło coś więcej, dlatego, że on po pierwsze powinien swoją zawodniczkę wspierać, po drugie powinien Jeszcze mieć taką in... zawodniczkę, tak, powinien... informację informacji jest Nie ma, że legitymizuje w ogóle sens istnienia pana Bo, prezesa on, on, w, w tym momencie. W w tak? związku. Z ja nie, sobie nie, wyobrażam, nie. że jeżeli się dzieje coś takiego, Justyna jest na szóstym miejscu, to on natychmiast dzwoni i pyta się jak mam pomóc, co się stało, czy to jest jakby zaplanowane, czy ona sobie odpuściła, a nie lecieć z gębą po prostu i kłapać coś bez sensu. No tak. Najlepszym komentarzem do tego było to, gdzie gdzieś przeczytałem w internecie, że Apoloniusz Steiner powiedział, że Justyna Kowalczyk była, nie, nie zachowała świeżości wchodząc na podium. Po złoto. Także poruszała się lekko ociężale. Także lekko tak ociężale wchodziła na podium. No nieco. Ch ch Chęć zaistnienia przed kamerami czasami u niektórych ludzi zupełnie no, ale Prezes nie yy... musi mieć tej chęci, bo on i tak będzie istnieć. Znaczy, tak, tak. Mózgu ma nie ma. Znaczy, oddając... po, to jest, po to, między innymi, jest się prezesem, żeby czasem wystąpić w telewizji i coś mądrego powiedzieć. A że czasami się zamiast czegoś mądrego powie, coś głupiego, no to niestety no, znaczy, to się zdarza. Bo, to, bo też, też z kolei spotykam się z takim, jakby w mediach, takim e, komentowaniem, że Apoloniusz Steiner to w ogóle dysma i w ogóle farciarz i w ogóle no nie, to nigdy to w, w, życiu życiu tam, w drugą nigdy, stronę. Nigdy w życiu no, ja niczego no. nie osiągnął i po prostu zbudował sobie nazwisko na tym, że trafił na Małysza, który był w formie. No, Mikeska no, sobie na nim nie zbudował. No, nie, mimo, tego, że się bardzo, mimo tego, że bardzo Mikeska pracował nad Małyszem i wiedział, że ma do dyspozycji wielki talent, yy, no to przypomnę, że Mikeska yy, w, w, u Mikeski Adam Małysz wygrał trzy razy zawody w Pucharu Świata. Yy, I gdyby nie to, że Apoloniusz Tajner zebrał odpowiednich ludzi dookoła Adama Mały ja Pamiętam, że był taki moment, że Mały już chciał karierę kończyć. Bo, bo nie no widział, tak, po w sensu, po, skakania dalej. Po, po mikesce właśnie. To był... właśnie ten dylemat: albo skaczę i dokładam, albo biorę się albo do wracam roboty na dach. I zarabiam na rodzinę, tak. No tak, no i wtedy Apoloniusz Steiner się pojawił, wziął blecharza, wziął żo żo żo żołądzia i żołądzia, żołądzia, jakkolwiek się odmienia nazwisko e tego wybitnego specjalisty, no i dzięki temu. Dzięki temu Adam Małysz zaczął wygrywać kolejne zawody. Faktem jest, że później Adam, w, wróć, Apoloniusz Steiner elegancko rozpieprzył to, co zbudował, bo zwolnił, <głos> zwolnił tych ludzi e, i później trzeba było zatrudnić trenera Lepisto po to, żeby odbudowywać Adama Małysza. No ale mimo wszystko sporty zimowe w Polsce przed, rokiem, przed Adamem Małyszem nie istniały. Nie było Justyny Kowalczyk, Adama Małysza, tudzież yy, Tomasza Sikory. Tak? Był Boski Wiatr, który zwiał fo fortunę z, z, Ta, ze skoczni. Któremu y, fortunie też należy oddać to, bo zawsze będę przypominał, że to nie było tak, że jemu jeden skok w życiu wyszedł. Dlatego, że on wtedy w Pucharze Świata w klasyfikacji generalnej zajmował szóste miejsce, a na turnieju czterech skoczni ocierał się o podium i rzeczywiście był jednym z lepiej przygotowanych. To trochę, trochę jak Prewc teraz. Znaczy, to jest ten, ten kaz że ten sportowca, który oczywiście, że jak się nie umie albo nie jest się w formie, to nie ma szansy. tak? Ale no tutaj nie, no, są to... szczęścia z, z, z, z przygotowaniem odpowiednim. No tak, no, ale są tacy, są tacy skoczkowie, nie wiem, jak Rock Benkowicz, tak? którzy wyskakują nagle na mistrzostwach świata. No w skokach to wiele było tak. No no no jed, jeden taki... są w pcharze świata, koszą wszystkich Janda, tak? i nikną. Janda, Janda nie wygrywał, wygrywał, wygrywał, wygrywał turniej czterech skoczni. Puchar... Taki, taki Primoż Peterka na przykład. Peterka był. dwa razy był... No on, on... Miał dwa takie, dwa, szczyty. takie sezony, tak? I A to no, nie, nie jeden po drugim. No ale rok Benkowicz w pucharze świata nie istniał, wyszedł na mistrzostwa świata, wygrał mistrzostwa świata yy, i został zapamiętany, tak? Yy. Wiesz, Simon Amann też Pucharze Świata wielkich sukcesów nie wygrał, nie, nie, nie wygrał turnieju cztereskoczki. Nie wiedział kiedy, on dwa razy na igrzyskach złapał formę i, znaczy i ra, raz to moim zdaniem absolutny przypadek, dlatego że on się wtedy, przypomnę, rozłożył w Willingen. No hmm. tak, on tam wracał niemalże jak Morgenstern, tylko miał trochę więcej czasu No tak, miał 6 na, tygodni, na rehabilitację rozbity był kompletnie i on y, był dobrze przygotowany y, taktycznie, motorycznie natomiast fizycznie on złapał taką świeżość, że on wyszedł w Salt Lake City później po tych sześciu tygodniach po Willingen, no i po prostu miał, rzeczywiście no wszyscy myśleli, że Adam wygra przynajmniej jeden złoty medal, tak, no ale aman był no, w życiowej formie, a później tą życiową formę powtórzył trochę, trochę jak, jak siatkarze amerykańscy. Co cztery lata grają w siatkówkę. No, no, no, oni tam nie mają za bardzo gdzie grać, poza tym, którzy grają w ligach. Znaczy większość z nich gra w tej chwili w ligach w, w Europie, tak? Trochę też jak dzisiaj płaczący na mecie super giganta Bode Miller, który jest w formie, jest przygotowany i fizycznie, i, i taktycznie, i sportowo generalnie na, na starty, co cztery lata. Body Miller może dwa lata pić piwo i tyć, i jeść pizzę i reklamować różne rzeczy, a później jak przychodzi rok olimpijski, to Body Miller zazwyczaj jest w formie i tych medali parę zdobył. W tym roku udało mu się jeden brązowy medal w Supergigancie i prawdopodobnie to jest koniec, bo jak patrzę w jakiej formie jest Ted Liggett i Marcel Hirscher, no to oni mu na podium nie pozwolą raczej stanąć w gigancie. E, a w Solomie Specjalnym no to Bode Miller m, już specjalistą to jego ostatnie igrzyska, no wielki dziwny sportowiec myślałem, że jednym złotem się pożegnał. też tak myślał, bo dzisiaj rzeczywiście płakał e, płakał na mecie i to jest kolejny przyczynek do dyskusji na ten temat, czy sportowcowi wy, wypada się nie cieszyć z medalu wypada, po prostu po, przyjechał po złoto, są sportowcy którzy przyjeżdżają po złoto i dla nich się nic innego nie liczy, no i on przyjechał po złoto, tak samo jak wszyscy Holendrzy w panczenach. No, i tak samo jak okazało się Kamil Stoch, który myślę, że też ze srebrnego medalu, jakby zdobył jeden, to też był tak średnio byłby zadowolony, wiedząc w jakiej jest formie. Chociaż pewnie bardziej jest pokorny i profesjonalny, i generalnie taki bardzo mi się Jeszcze pod... ma czas. Poza tym. poza tym, bardzo poukładany sportowiec. A, a Noriaki Kasai powiedział, że on w, w Korei za 4 lata wystartuje. <głos> ale on jest, Blizem, dajcie sobie tak. sprawę, że on jest dla nas wszystkich nadzieją bo to jest jeden z niewielu sportowców o których możemy mówić, który jest starszy od nas no jest kilku, jest ten y, hrabia, szafiści tylko są hrabia Hubertus o sportowcach a nie, o tych, no nie którzy no, pojechali na igrzyska tak, Nie, no jak, tam jak, nie no, jak, jak chłop zajął słuchajcie, w, w Sarajewie bodajże, bo on wtedy pierwszy raz startował 27 miejsce w salaromie specjalnym, no to musi umieć jeździ na nartach, to nie ma wyjścia, a ścigał się z surwigenem, Girardellim i paroma niezłymi narciarzami 27 miejsce na igrzyskach w Slalomie jeden Polak, dwóch może miało. No tak, no ale ja znaczy w ogóle mi ciężko. Znaczy, oczywiście jest sportowcem, no bo to jest oczywiste. Natomiast. Znaczy sportowcem on, albo się. On, on, on, on, on w zupełnie innej <grym> lidze startuje. To jest, on startuje w lidze ekscentrycznych arystokratów. Także to jest. <grym> no tak, ale, ale, ale wiesz, mimo wszystko zajęcie miejsca w pierwszej trzydziestce na świecie w igrzyskach, na, nawet jeżeli jesteś ekscentrycznym arystokratą, no to jednak. Jednak trzeba coś umieć, tak, no tak czyli tak, tak, jednak trzeba jeszcze. ten sport uprawiać yy, w jakiejś tam formie. Vanessa May nie jest ekscentryczną arystokratką w tym układzie, <laughs> bo ona nie ma szans na pierwszą pięćdziesiątkę. nie? ale no. w tej lidze za, jest na, na drugim miejscu. Ale chciałeś powiedzieć, że jeszcze ta masz igrzyska. nadzieję, że pojedziesz na igrzyska w związku z nie, tym? Nie, nie, nie. nie. Chyba, no, że jakaś taka dyscyplina. Chyba, że, alboś... że Marek już jak re, reaktywuje związek karlingu w Polsce i zaczniemy Jeszcze pamiętam, że, że nie wiem, czy ta, kiedyś jeszcze strzelanie do rzutków było na, na igrzyskach jest. letnich. Jest. I tam no, panowie nawet tacy 50-letni startowali. Ale to trzeba mieć strzelać jednak. To, to trochę no, ale to wiesz, ale to wiesz, do 50 roku życia to jeszcze trochę mam. Mogę potrenować i a ostatnio... dwa razy na igrzyska pojedziesz. Igrzyska, albo ostatnio na przykład widziałem, że turniej golfowy, ten taki naj, najbardziej popularny British Open, to się chyba nazywa, to człowiek wygrał 53 lata. Nie, no to... Tam straszną kasę za to płacą. To ja mam jeszcze 13 lat, żeby się do tego przygotować. Bo golf to jest taki sport, który uprawia promil ludzkości, ale ten promil ma 30% pieniędzy na świecie. Zamierzam no, tre... zain... Dlatego zamierzam zainwestować w ten sport. Czyli zaczynasz trenować golf? Mam już kij. Ja już zastanawiałem. Ja, ja, ja poznałem pana Persona niedawno. Znaczy nie A, niedawno. Jest... Poznałem go dawno <śmiech> temu, ale... Mam do niego numer telefonu, ale nie wiem, czy on mnie pamięta. Od czegoś trzeba zacząć. No może zadzwonić i powiedzieć, że chciałbyś z nim pograć w balkon. Że, <laughs> że chciałbym mieć 30% pieniędzy. Na przykład, na przykład, na przykład, fortuna, bo już mam kij. Nie zawaham się go użyć. Są też tacy, którzy kupują inne kije po to, żeby mieć pieniądze. A oni chodzą w innych tak. dresach i uprawiają inną no, dyscyplinę. nie mają 30%, no. mimo wszystko. Tak. Chyba, że alkoholu w <laughs> Albo innych używek. Dobrze, e... czy poza sportami zimowymi, bo tak żeby no, zakończyć jakoś optymistycznie znaczy... letnio. To właśnie po... się... <laughs> <optymistycznie> to <laughs> kierunku zmierzają. Optymistycznie letnio we, we wtorek bodajże Barcelona zagra mecz z Manchesterem City w lidze mistrzów chciałem powiedzieć. A, no właśnie. Mistrzów, już, już się zaczyna ten. Moment o, to to o właśnie, o właśnie, a mnie się przypomniało, że nie wiem, gdzie ja to ostatnio przeczytałem, e, e, a propos czego, ale taka, no taka ciekawostka, że Taki klub Coventry City. Jest, tak. Jest. I oni w roku 62 zmienili stroje. Mieli jakieś tam czerwono-czarne czy jakieś, ale przed pan powiedział, że nie, i zrobił, że oni będą grali. Właściciel kupił klub, powiedział, że teraz będą grali w błękitnych, cały błękitny, w całe błękitne, od góry do dołu, czyli tak jak grają teraz. I okazuje się, że nie licząc strojów całych białych, to był pierwszy strój jednolity w historii w ogóle piłki nożnej. W 1962 roku, Coventry. Trysty. Aleś wyciągnął wow. ciekawostkę. Tak, tak nie powiem. No. Bo w całych białych grały grały A Jaki parę... płynie morał z tej historii? Raden. <grym> jak zdam życie, pewnie. Jak, jak, śpiewa, jak śpiewał kabaret starszych panów, bo dobrze jest, gdy wie się. <grym> jak zdam życie, to pewnie wyprodukowali białe stroje i ktoś wsadził niebieską koszulkę do środka i wyszły błękitne. Nie, nie, bo tam on miał jakąś koncepcję z tymi błękitnymi strojami od początku. Chciał, żeby były takie właśnie Był tak, wizjonerem. Błękitne. A jakoś się umotywował, dlaczego mają być takie błękitne? Czy to już... nie, Pewnie nie, tak, nie, ale nie, nie, nie wiesz. Nie pomnę w tej chwili. Nie bo, to... bo historie strojów nie wiem, dlaczego są... mi się to nagle przypomniało, hi historie strojów różnych są ciekawe. No na przykład... To już, prawda. History, <grym stroje <grym Juventusu. Tak, to... który dostał dostawę dla Newcastle United Pomyliły. i dlatego zaczął grać w pasiakach, bo dostał stroje Newcastle. A dla nich to szczęście, bo wcześniej grali w różowych. No, teraz różowy się dobrze sprzedaje. Real Madrid w przyszłym sezonie będzie miał różowy drugi zestaw strojów, a Barcelona prawdopodobnie trzeci zestaw strojów będzie miała różowy. Więc... Powiem Ci, że tego, kto wymyśla Barcelonie drugie komplety strojów, to powinni zamknąć w więzieniu i no odwizolować teraz... go bardzo daleko od teraz, teraz, teraz Barcelona w drugi, drugi zestaw ma kataloński. No to żółto? ten jeszcze jest jako tak. takie, bo te żółto-pomarańczowe, co tak Natomiast się ja, ja... wyglądało, jakby mieli gacie podciągnięte zapępek, wszyscy. Ale nie wiem, czy wiesz, ale moim zdaniem to jest tak, że jest to jakaś głębsza polityka taka długofalowa, dlatego że to było to takie to przejście tonalne, zwane, jak to się nazywa? Jak się prze, prze, takie przejście. Gradient. Gradient, tak gradientowe przejście. Barcelona była jakby takim papierkiem lakmusowym, nienawidzę tego stwierdzenia, ale... Czy to się sprawdza? Czy to się sprawdza na rynku i okazało się, że się sprawdziło i jak popatrzysz teraz A na po różne czym, stroje... po czym wnieśli, że się sprawdziło? Że kupa ludzi to kupiła, tak? tak? tak. Ja myślę, że dowolny drugi strój Barcelony i tak kupi kupa ludzi. No tak, ale zobacz, że tych gradientów tak zwanych teraz w różnych dyscyplinach sporty, czy to, czy sportu, czy to siatkówka, czy to piłka ręczna, wiem, no tych gradientów Taka... jest od cholery. No tak, ale to, ale to są takie pola do testowania. Drugim ja bym wolał, był, żeby wszyscy producenci wrócili do klasycznych strojów, tak. które były Wydaje najładniejsze. Stroje jednolity, znaczy nie, nie to, że muszą być wszystkie koszulka, spodenki i getty w tym samym kolorze, ale żeby jednak trzymać się w jakiejś takiej w miarę normalności, bo jak ktoś ma sześć kolorów na sobie, to a już Mistrzostwo Świata ostatnio... Gaciowych. Widziałem jakiś fragment Ligi Mistrzów Afrykańskiej, gdzie drużyna miała inną koszulkę z przodu, inną z tyłu. O! Patrzyłem na to i przez chwilę zgłupiałem, bo myślałem, że trzy drużyny na boisku. są, bo byli, byli biali, zieloni i czerwoni. Ci zieloni I, ci zieloni i czerwoni, zależnie czy stali przodem czy tyłem, to byli albo zieloni, albo czerwoni. Ale to jest taki, wiesz, afrykański sposób wprowadzenia przeciwnika w błąd. Nas jest dwa Odbra razy więcej. Odwracasz się do gościa plecami i on głupieje. To on, kurde, plecami który... powinni mieć ten kolor, co przodem drużyna przeciwna. A tak nie można. Tak nie wolno. Niestety. Ale to dopiero wtedy by było. By było Ale może by nie, oni by wyszli tak. na przykład, wiesz, tak, wszyscy by tak wyszli przodem i się obrócili dopiero tak. na początku meczu, tak. nikt by nie wiedział, że z tyłu są Tra transformersi. inni. transformersi. Nie, stroje idą znowu w dziwnie. Mieć, ten, stroj... sam, ten sam kolor powinni mieć co sędzia. <laughs> stroje sportowe idą taką sinusoidą, że udziwniają, udziwniają, dochodzą do jakiegoś kompletnego koszmaru i wtedy wychodzi, że trzeba wrócić do tych takich prostych strojów jednolitych, wracają Chwilę jest fajnie i potem znowu ktoś wymyśla, że trzeba coś poudziwniać. I tak, i tak od taki, 40 lat. Mam, mam taki apel i konkurs do słuchaczy, teraz wymyśliłem. Poprosimy o zdjęcia najbrzydszego stroju bramkarskiego w historii. Co? Znaczy, generalnie uważam, że film, firma... G gaciowy War... gaciowy Oliwia no, na przykład. <laughs> firma Warrior, która zaprojektowała stroje na przykład wyjazdówki Liverpoolu. No, to jest pierwszy zestaw, no ale pierwszy jest czerwony. Ale jak ktoś zobaczy wyjazdówki tak. Liverpoolu, wyjazdówki tak. Sewilli i wyjazdówki Napoli. Takich fioletowych, jakich, tak. takich, z tymi takimi wstawkami z w takim... Liverpoolu w oborze. To jest firma Warrior. To, jest, to jest po prostu i, i, i wyjazdowy zestaw Napoli na przyszły sezon. To jest absolutna masakra. Campos przy nich, to jest naprawdę wyważony kolorystycznie i generalnie no, kompozycja no w sensie i bardzo, wszystko. Bardzo, bardzo widzę, kombinatoryka się włączyła polskim klubom piłki ręcznej. No. Te wszystkie kwidzynie i to, to też po prostu tak ale wymyślają. Pamiętajcie, że. Oni też mają gradient tylko po skosie taki. Ludzie mają różny gust, niestety, okazuje się. I ja na przykład ale, zupełnie z Ale bajki. uwierz mi, że strojów kwidzenia nie kupisz nigdzie. No. To, nie, to nie służy sprzedaży. <laughs> Ostatnio słyszałem gdzieś w radzie jakiś program motoryzacyjny i było dwóch panów, którzy ten program prowadzą, którzy zachwycali się po prostu w sposób, mówię, że po to jest najpiękniejszy samochód, jaki w życiu widzieli. To jest bodajże nowy Citroen Cactus się to nazywa, czy coś takiego co będzie miało podobno premierę za kilka miesięcy i po prostu tak się tym zachwycaj, że on jest tak śliczny, że to jest po prostu tak nieprawdopodobne, że lecą i sobie kupują te samochody. Tak jak nie kupują nowych samochodów, bo kupowanie nowych samochodów to jest głupota. Wyrzucanie pieniędzy, ten natychmiast polecą i kupią. Po prostu jest... Po, nieprawdob... po trzy kaktusy sobie, po trzy kaktusy sobie, jak kaktus. sobie kupią. Mówię, Dobra, zobacz, jak ten samochód wygląda. No i... Wygląda, jak kaktus. no i wygląda tak, że patrzyłem na to i po się jak właśnie bym oglądał strój piłkarski, bramkarski. Przypomniało mi się... Ten jest na, na, na, na słynnym portalu społecznościowym na F jest taka. Tam są takie grupy przeróżne, dziwne. No bardzo różne. Jest, jest grupa e, kościoły, które udają kurczaki. <głosy> <głosy> I są zdjęcia kościołów, które rzeczywiście z daleka, z daleka wyglądają jak kurczaki. <głosy> to ja się no, chcę zapisać. Samochód udający kaktus, to może być i kościół udający kurczak. Dobrze, wydaje no mi się, nic, że... no, Chciałem powiedzieć, że dzisiaj jeszcze, no to, ale to już y, słuchacze usłyszą po, zapowiedź po... Tak, e... nie <śmiech> przez nas tego, co będzie dzisiaj. Tak, <śmiech> ja jest z celem. o nic, Wukil Onic, dlatego, że y, drużyna Wisły Płock postanowiła swój mecz przegrać. No też y, mam takie sportowe spostrzeżenie. Gdyby Jurkiewicz był zdrowy, to Wiwe miałoby szansę na drugie miejsce w grupie, bo Płock pewnie miałby szansę na to, żeby wygrać z, z drużyną z Kolding, a tak bez Jurkiewicza przegrali jedną bramką. No i Wiwe będzie się biło miejsce trzecie za tydzień w Kielcach, co opowiem. Naocznie. Naocznie. A, redaktor był za granicą, spotkał się ze znanym piłkarzem, tak mi się coś wydaje. Coś redaktor może ten temat powiedzieć, czy nie bardzo? Byłem, mogę, byłem, wielokrotnie się spotkałem, spędziłem, spędziłem dwa, dni, dwa dni w zasadzie spędziłem z Robertem Lewandowskim, bardzo było sympatycznie. Koniec? No nie, no co mogę opowiedzieć? No, spędziłem czas rozmawiając z nim głównie o, o czym ja z nim mogłem rozmawiać, o sporcie i o jedzeniu i jeszcze o życiu w Niemczech i jeszcze o samochodach i o muzyce. i w zasadzie wszystko. No. Aha. Dobrze. to tak, ja no. bo ja już, na mnie już nadszedł czas, jednak w tym momencie. Jednak, właśnie. tak, czyli się pożegnać. No, a, znaczy, ja generalnie się pożegnać. Robert Lewandowski podcastu nie słucha, ale zacznę. Ale, ale, ale, ale zrobię wszystko, żeby zaczął słuchać, słuchać podcastu. Bardzo nie sympatyczny. Będziemy mogli, nie będziemy mogli go krytykować wtedy. Będziemy. To Muszę. niech nie słucha, ale niech na różnych, na przykład, profilach umieści link. Do Bardzo oh. sympatyczny, młody człowiek. Na to to akurat wiele. wiemy, bo przeprowadzaliśmy ja pamiętam nim, tak, kilka wywiadów tak, wcześniej. Tak, o, on on, on, on je zresztą, zresztą pamięta, żeby było ciekawiej, że pamięta te wszystkie. Tam, y, o w ogóle dużo rzeczy pamięta. I w Może ogóle... no, War... jeszcze jest to w pamięci. <laughs> nie, y, znaczy on się sympatycznie ożywia w sytuacjach, tak jak kiedyś miałem rozmowę z panem Zbigniewem Monikiem, on się sympatycznie ożywia w sytuacjach, kiedy dochodzi do, y, do rzeczy, które go naprawdę interesują. Czyli jak się go zapyta 10 lat, nie umieją na 400 dzieci, które miały rzucić piłką o ścianę i złapać ją z powrotem, wiecie, ilu się udało? 130. Na 400. Trzeba było rzucić i złapać. No, dzieci, sto, dzieci rzucają piłkę i nie wiedzą co się z nią dzieje znaczy w, w tak. naszych czasach z tym też było y, słabo, bo mało kto y, coś trenował, natomiast było to podwórko gdzie no się, tak, ale łykało znaczy, y, no, znaczy to jest w ogóle wiesz, no, to jest podstawa no, w ogóle rzucić piłkę i złapać No to my graliśmy w dwa ognie na przykład na WF no, ale, to, tak? ale zobacz, ale to jest właśnie to bo mieliśmy podwórko, wychodziłeś na podwórko i niezależnie od wszystkiego y, czegoś się uczyłeś tych podstaw koordynacji no, chodziłeś po drzewach, składałeś rzucałeś piłka, tą piłką, grałeś w dwa ognie, robiłeś masę rzeczy. Jeżeli masz teraz dziecko, które głównie... Któremu obecnie kciuki, to przestanie uprawiać sport. Tak, no <laughs> właśnie. No to potem nagle okazuje się, że się dzieją rzeczy, które dla nas są niewyobrażalne. No. A drugą rzecz, rzecz pocieszającą powiem wam, dlatego że na badaniach na Uniwersytecie Kochanowskiego w Kielcach został zakupiony bardzo, bardzo nowoczesny sprzęt do badania generalnie struktur mięśniowych, wad postawy i tak dalej, w ogóle dla sportowców w całej Polsce. No i przyjechała kadra Młodzieżowa na te badania kadra piłkarzy ręcznych i grupa bramkarzy. I tam jest na przykład takie urządzenie, które skanuje ci ciało na odcinku między. Ale bramkarzy z jakiej dyscypliny? Piłki ręcznej. Ok. Które skanuje, to byli goście, którzy mieli tam 17 do 19 lat. Między klatką piersiową a pępkiem, tak? Ten odcinek, hmm. odcinek środkowy skanuje i na podstawie skanu tego określa wiek, tkankę tłuszczową, na, na podstawie tkanki tłuszczowej określa twój wiek, predyspozycje żywieniowe, różne tam historie, nie? No okazało się, że maszyna się zepsuła. Przed jeden chłopak okazało się, że ma 0 lat. Przed drugi okazało się, że ma 0 lat. Przed trzeci, no nie no, coś jest zrąbane, nie? Okazało się, że y, siedmiu chłopaków na dziewiętnastu Miało zerowy poziom tkanki tłuszczowej. Po prostu byli tak wyrzeźbieni, ci, którzy trenują tą piłkę ręczną, ci bramkarze, że mieli same mięśnie. Do tego stopnia, że maszyna skanująca organizm... To jest fizycznie niemożliwe. Zgłupiała. No, akurat na tym odcinku, bo generalnie to są ludzie, którzy mieli od 3 do 5 tak. tkanki tłuszczowej, tak? Dobra, panowie. Podczas, ja kiedy, podczas kiedy taki Robert Lewandowski zeg ma tam koło 7, na przykład, nie? Dobrze, tutaj redaktor wymusza, z... pożegnajmy się. No tak, musimy się pożegnać. Tak. I tak nie będziemy opowiadać jeszcze przez... Pożegnałeś się? Chodź do mojego mikrofonu. Ja się pożegnałem. No to pa. Żegnamy My się też żegnamy. W imieniu redaktora Gawła też się żegnamy. Tak dzisiaj nie było polemik przez to? Nawet jeżeli kończymy ten podcast y, takim lekkim niedosytem, <głos> chociaż po parę godzinach, no to zaraz będzie następny. Tak? Skończymy następny niedosyt, tak? Będzie następny. Niedosyt, rozpocznie się Liga Mistrzów no, znowu zaraz. będzie o czym mówić. I zaraz się zacznie. się w takim razie. Do usłyszenia, drodzy. Pac, papa. Gol! Jest! Jest! Gol! Nie!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 Zębach trzyma flagę, w tej chwili biało-czerwoną i dalej macha tymi rodczynami. Mogłeś kto Była, mi wrzucił Szaranowicza na słucham? Córku kończ Szaranowicza miałem na uszach i zgłupiałem. To prawie elegancką fryzurę ta Gafincki, a tymczasem ty serwis, serwiec Tuńczycy choć wygrywają, to jednak przegrywają. Eleganckie kobiety pięknych tutaj w toaletach, eleganckie mężczyźni, białe koszule, Wspaniałe krawaty, a jednak nie będzie radość. Przepraszam, słynczyku, nie przeszkadzaj. Jeśli nie teraz, to kiedy? Jeśli nie tu, to gdzie?